Witajcie, moi drodzy, w kolejnym już nie wiem, którym odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zigi, a ze mną jest... Vincent I szwagier, ma Nadal nagrywamy zdanie, bo nie jesteśmy, yy, nie jesteśmy blisko siebie, co y, zresztą definituje zdalne nagrywanie, ale jesteśmy i po dłuższej przerwie wakacyjnej y, postanowiliśmy nagrać tak w półtora miesiąca, miesiąc i, i miesiąc i trochę, nagrać Wam podcast, gdzie będziemy mówić rzeczy, które nas ciekawiły przez ostatnie półtora miesiąca i chcielibyśmy o nich z trochę z innej perspektywy niż na bulworówce porozmawiać, czyli bardziej skupimy się na modelarce, bardziej skupimy się na tych nowościach, którymi się po prostu my osobiście jaramy, a nie tylko omawianie nowości. Ale zanim to zrobimy, to przejdziemy do Omówienia naszych warsztatów. No i zacznijmy od, może nie wiem, wincu, pierwszy się przedstawiłeś, to może pierwszy nam powiedz, czy coś ci się udało zrobić w ostatnim półtora miesiąca, które minęło od ostatniego podcastu, do ostatniego naszego spotkania. Nie, byłem na urlopie, na polszczyźnie z moją małżonką, więc. Po półtora po... miesiąca? Nie, nie, powiedz, miesiąc. powiedz, gdzie pracujesz, że dają ci tyle dni urlopowych. <śmiech> Dobrze, wiesz, gdzie pracuję. <śmiech> Nie wiesz co byłem tam byłem yy, na dwa tygodnie na urlopie, także to, to przekreśliło jakby w ogóle malowanie. I co się będę tłumaczył, no walka z płytą, walka z koncertami, które trzeba na jesień nagrać i już są nagrane, także mam nadzieję, że tam nie wiem, która czwarta, szósta, dziewiąta fala nas nie dopadnie i nie, nie wyweczą po prostu wieczorów zmalnowanych, napisanie maili, odpowiadanie, e, dogrywanie kilku zespołów na raz, żeby każdy miał wolne dalej. Plus, że gramy na Summer Dime Cloud i biorąc pod uwagę jakby sytuację osobistą naszego permanentnego jakby gitarzysty byliśmy zmuszeni po prostu poprosić kolegę o granie i trzeba go też było nauczyć tych numerów, co też zgrerało dodatkowy czas niż powiedzmy tą jedną, jedną próbę w tygodniu, gdzie normalnie byśmy sobie spotkali się na 3-4 godziny. Ograli set i nara do domu, także trzeba było poświęcić na to więcej czasu mm -hmm. i zeżarło mi to cały jakby hobbystyczny ten, także mam nadzieję, że jak już, jak już się to skończy w, w okolicach powiedzmy października będę miał czas, żeby usiąść normalnie i coś porobić bardziej konstruktywnego. Jeśli chodzi o hobby, mam nadzieję, że mi farby nie wyschły. Nie, bez przesady. Ostatnio póki nie ostatnio jest, póki, nie nie... Jest, póki nie jest na kamień zeschnięta, tylko jest GLUT, to są metody. Znaczy, znaczy, wiesz co, tak ostatnio nawet czyściłem, wiesz, tak. czyściłem stanowisko i tam lekkie porządki robiłem hobbystyczne, chociażby w bicach ale wiesz co, na, naj, największych podejrzanych typu y, White Scar i tak dalej, tak wiesz, wizorycznie wprząsłem, bo, bo te miś... wiesz Te, co się zawsze zglucają, znam ich nazwy. Każdy kto robi w przy farbkach, Citadel wie, wie, o które kolorki tutaj chodzi, a potrząsnąłem nimi, no to jeszcze tam chlupoczą, więc nie jest, nie jest najgorzej, nie? No, no i na szczęście żaden, żaden łoż mi się jeszcze zglucił. To by to było już osiągnięcie, powiem Ci szczerze. Kurwa, sorry, sorry, ale jak ci się gluci, to znaczy, że trzeba już sprzedać materiał, bo nic z tego nie będzie. Bo, bo, bo na emeryturę ci nie starczy. Tak, tak, tak. Nie, to po prostu raczej już nie wrócisz do hobby, jak cię się zglucił. No dobra. Boję się zapytać. Szwagier, co u ciebie? Znaczy, yy, nie jestem pewien, czy... Mówiliśmy o Reigninhardt, mówiliśmy chyba, nie? W poprzednim podcastie i mm. mówiłem, że miałem bandę do Reigninhardt. Nagraliśmy zaraz po, no. No, no. Zagraliśmy zaraz po graniu, nie? Jakoś tak. No to od czasu tej bandy wcale dużo nie pomalowałem, jeśli chodzi o bitewniaki. Bo pomalowałem Kierdanta e, Ultramarinsów. Coś, czego dawno nie było, czyli jakiś model do Ultramarinsów pomalowany. E, I tam na nim sobie poćwiczyłem Wet Blendy. Co ciekawe doświadczenie było. Potem pomalowałem to, co kupiłem z pudła Dominion, czyli y, pięcioro tam kastowych. To są ci zwykli wojownicy z włócznią i tarczą. Y, Knight Vexilor to jest ten z bardzo dużym sztandarem. Bardzo fajny model, bardzo mi się podoba. No i Indraste, czyli panią uskrzydloną, a panią Anioł stojącą na schodkach. I y, y, W sumie... To plus czterech Blight Lordów do Dedgard. W wyniku czego mam wszystkich Blight Lordów pomalowanych ośmiu. Pięciu z pudła zwykłego Blight Lord Terminators, i trzech z ymm, no, tego uśmiechniętego lorda Deadguardu, co nam się nie podobał, taki trzyma kulkę ociekającą glutem, i tu się tak, uśmiecha. Feltus felt and the tainted cohort, oh. No to tych trzech Tainted Cohort pomalowałem, Feltiusa jeszcze nie, ale to. Idzie na niego kiedyś tam czas. Czyli no, jeśli chodzi o bitewniaki, to to jest wszystko. No, jak sami słyszycie, nie za dużo. Natomiast y, wszedłem, korzystając, że to są miesiące wakacyjne i y, y, moje córki są na wakacjach y, w lesie z babcią i tam do nich dojeżdżam, ale no, w tygodniu jak pracuję, jestem tutaj na miejscu, No to wieczorami poszedł w ruch aerograf. I pierwszą rzecz, co zrobiłem, to no, miałem model kupiony od kolegi z 8 lat temu. Jakieś symboliczne tam, nie wiem, 10 zł czy coś takiego, bo kolega napoczął i nie skończył. znaczy sam początek klejenia zrobił I mi to sprzedały. To jest model Italerii w skali 1 do 35, czołg Pantera niemiecki, czyli Panzer V, wersja Ausf D, czyli pierwsza, która poszła do boju pod Kurskiem. No i to sobie dokończyłem klejenie, pomalowałem, tam połoszowałem, pigmentu użyłem pierwszy raz na modelu. Także też jakieś tam zawsze doświadczenie naukowe. No i tak mi się to spodobało, że kupiłem sobie z, z gwiazdy model Ferdinanda, czyli to jest Panzerjäger Tiger, niszczyciel czołgów, który też debiutował pod Kurskiem. No i właśnie jestem na etapie kładzenia koloru Dunkelgelb, Dunkelgelb. jeszcze tuż przed podcastem nakładałem. To jest ciemnożółty. ciemnożółty. A żółty, żółty. Gelb, gelb to żółty. Grał to by był Grał, maczacy, maczacy. Eee... Także tak, no, no jadę sobie to. Poza tym sobie kupiłem dwa pudełka od ICM firmy ukraińskiej z ich serii Czarnobyl, bo mają taką serię, już pięć zestawów wyszło, przedstawiającą konkretne jakby scenki rodzajowe z czasów katastrofy czarnobylskiej. W dużej mierze inspirowane serialem, tym z HBO i pewnie też na fali tego serialu w ogóle wpadli na pomysł, żeby coś takiego zrobić i sprzedać. I te dwa pudła, co kupiłem, to są Rubble Cleaners, czyli ci, co zrzucali plus i resztki reaktora. Bioroboty, z... Bio dokładnie. Co tam z dachu z dachu obok, że tam mieli półtorej minuty mogli spędzić tak, na dachu i tymi łopatami tam zrzucali. Więc to jest jedno pudło czterech, pięciu takich koleżków z łopatami. A drugie pudło to są deaktywatorzy, czyli ci, co po ulicach Czarnobyla, Prypeci i innych tam miasteczek chodzili i rozpylali, już nie pamiętam, jakiś środek chemiczny, który teoretycznie wpłukuje wszelkie pyły, które mogą zawierać radionuklidy. No, także takie dwa pudełka, a kiedyś, no, kiedyś docelowo mogę też uderzyć w kolejne, bo jest pudełko strażaków z wozem strażackim. Tych, cywil tych cywilich nam pokazywałeś? Cywili nie kupiłem, ale też, też są w planach, bo jest pudełko. Tak, jest pudełko tam czworo czy pięcioro cywili stojących przed blokiem z walizami hmm. i czekają, żeby wsiąść do autobusu i Karus. Z tym, że autobus nie jest modelem, tylko jest w tle. Jak w ogóle zamalować? to jest szwagier, wetnę ci się. To jest w ogóle, jak się wczytałem w tym modele, to jest ciekawa rzecz, że dostajecie o, poza, poza tymi figurkami, które tam są, dostajecie jakby tło. Które sobie można ustawić jako taką dioramkę, tak? Że jest. Tak, po... tak, tak. wow. Ładnie wydrukowane, na, na, na kartonie w dobrej jakości wydrukowane i takie zmatowione, żeby się nie świeciło. I to się układa w podłogę i dwie ścianki, jakby, tak? I na oh. tym jest namalowany. podłoga to jest właśnie tam w przypadku deaktywatorów ulica, Tak, tak. A to, to są. Bieda dioramkę macie od razu. No tak, coś takiego. no A tło to są bloki, hmm. bloki w krypeci i tam są napisy tam. Yy komunizm całemu światu, czy tam atom całemu światu, nie? Tam sława komunistycznej partii Związku Radzieckiego i tak, jak tak. nam smak... z Grubsza się to układa w, w tą scenkę, którą widzicie jakby na pudełku, mm -hmm. jak kupujecie. Tak, jeżeli byście chcieli polecam sobie zobaczyć ICM ICM model z Czarnobyl, seria Czarnobyl. Jak nam Dobry, pokazał dostępna, te... nie jest, jest super drogie. Jak Szwagier nam pokazał te modele, to zaproponowałem mu, żeby kupił sobie jeszcze modele reaktora i <grym <grym wszystko sobie tam poznawiał. <grym> jak, jak kiedyś będę miał garaż, to może zrobię blok reaktora numer 4 w skali 1 do 35. A na koniec pieprzem w młotkiem, żeby wyglądał jak po stopieniu reaktora. Nie? Gorącym młotkiem. <grym> tak. Także tak, no czyli, czyli tak jak mówię, wakacje przy, przepływają bardziej pod znakiem skali 1 do 35 niż bitewniaków tak naprawdę. No trzeba sobie... Ale powiem wam, że jestem dosyć zadowolony z tych starcastów, no bo zawsze mi się podobali, zawsze mi się podobali w tym schemacie złoto-niebieskim, tak, Hammers of Sigmar. No i teraz, teraz to, co pomalowałem, klei się fajnie z tamtą częścią armii, którą mam. Yy... Może no. kiedyś z Igi przyeksperymentujemy, jednak tego Sigmara zagramy. Znaczy no, ja składam no, tak? armię, także nie, nie ma problemu. No ja mam Gryba do 2, dwie albo trzy, nie? No ja też, no cały mam i tych, y Grand Alliance Death. No. Kielecików mnóstwo trochę, tego. Nie? Trochę elfów miałeś, nie? Elfy tak, ale te elfy, to już jest plan wobec nich, o czym zresztą będziemy mówili przy jednym artykule dzisiaj. Czy to Zbieram wszystko, Szwager? Tak. No to faktycznie tak. dużo. Jak na Ciebie, to zwolniłeś trochę. Otóż, no bo modele w 1.35 są większe Praca. i jednak więcej pracy wymaga. Jasne, o. jasne. E, jeśli patrząc na mnie, to ja też nie pamiętam wszystkiego, co pomalowałem, powiem Wam szczerze, od tamtego czasu. Na pewno e, od czasu ostatniego podcastu... E, Mogę się mylić, bo aż wejdę sobie w Instagrama w, tra w trakcie, ale wydaje mi się, że od tamtego czasu pomalowałem i box właśnie orki z Dominiona, które sobie zakupiłem, czyli cały box Dominionowy. Dominionowy? Król Boys. Król Boys. Właśnie wtedy, wtedy pomalowałem. No tak, bo 14. lipca widzę, że mam malowanego już kończonego pierwszego ziódka. Tam zacząłem coś robić pod koniec czerwca, no ale powiedzmy, że skończyłem to w lipcu, więc jest cały boks pomalowany. Nie jest to najpiękniej pomalowany boks, bo po prostu chciałem mieć co pomalowane, żeby no, tak jak zawsze podchodzę do tego, nie? żeby było pokolorowane i gotowe do wystawienia na stół, a zresztą tak jak na ostatnim streamie podszedłem do tego, wziąłem sobie jednego, jeden charakter z Beast Snaga Boys, który też boks cały pomalowałem i go sobie wziąłem i wypicowałem sobie go czyli wyciągnąłem jakieś tam highlighty, dodałem jakieś jeszcze kolorki, które mogłyby go upiększyć, jakieś, wiecie, no przebarwienia, jakieś zmiany, różne łosze i tak dalej, I więc pomalowałem tak, więc pomalowałem, skończyłem malować całego dominiona, pomalowałem cały box Snaga orks i wykończyłem 30 Stormboysów, których wyciągnąłem sobie z pudła. Tam byli, zakon... byli zaczęci, była skóra pomalowana, pancerze i po prostu usiadłem, i pomalowałem nie dość, że jakieś tam żółto, blado, żółto i białe elementy to jeszcze ich tam powykańczałem. No a. Z ty jakiś mega armorów nie malowałeś a, no chyba bo No, dobrze, nie no dobrze, dobrze, faktycznie, bo. Y... Byłem, to jest właśnie problem z tego, że się jest horderem, czyli takim zbieraczem modeli, <głos》>, czasami. I tego, że jak się, już, jak się już jest dorosłym i się ma pracę, to jednak tego budżetu na hobby ma się no, w, w, w jakimś tam stopniu, jest ten budżet, może tak, nie? Więcej niż się nadąża malować, Dokładnie. Prawda. Tak Dokładnie, chwil, chwilami tak bywa, nie? I <śmiech> poszedłem któregoś razu do, znaczy ostatnio poszedłem do, do Kryspina, siedziałem tam, coś z nim gadałem, mówię, o, masz meganopsów, nie? W sumie to bym chciał zagrać na Meganopsach, zrobię sobie rozpiskę z meganobami, kupię sobie boksa i, i sobie złożę ich. Mam tam gdzieś jeszcze trzech niezłożonych, nie, czy niedokończonych, no to ich dokończę i zrobię sobie tam sześciu, nie? i ehm, no przyszedłem do domu, e, usiadłem, popatrzyłem, e, otworzyłem szafkę i wyciągnąłem drugie identyczne pudełko jeszcze nienaruszone. <laughs> także kupiłem dwa razy meganopsów no i zrobiłem mi się z tego dwa oddziały po, o, po czterech meganopsów Big Mac z y, Bubble Chucka Gunem które stoi tu obok Wiecie, y, niektórzy ludzie kupują po prostu drugą butelkę mleka, nie? Bo nie zajrzeli do lodówki, a żona kupiła wcześniej, a Zygi ma tak... Z modelami. Po prostu z modelami <laughs> I Z mlekiem też tak mam. Dzisiaj kupiłem drugi worek ziemniaków y, z Lidla. Wszedłem do no, domu no, i patrzę... Ale... O, też jest. Nie? <laughs> to jest... Także pamiętajcie, zanim wyjdziecie do FLGS-a, to sprawdźcie, co tam w szafce tak leży. Tak Jeszcze smutne. <laughs> no w każdym razie, jak już je wyciągnąłem, jak już tak stwierdziłem, że dobra, zrobiłem głupotę, że kupiłem jeszcze raz to samo. No to stwierdziłem, że dobra, to nie może to leżeć już z kolejnych trzech lat, bo chyba składałem Meganopsów tych żółtych i sklejałem jeszcze na starym mieszkaniu. Czy, czy przyznaj się, że po prostu musiałeś od tamto pudełko z szafki odbyć w batalię kurwa z rodziną pająków, żeby ci je wydał. Nie, nie, bo niedawno je przenosiłem do tej, do tej szafki. Ale, ale ten, robiłem to jeszcze na starym mieszkaniu i je to jeszcze długo, długo przed wyprowadzką. Więc usiadłem i pomalowałem i zrobiłem. Ob, ob, ob dwie czwórki pomalowałem tak już na skończone. Tak już nie tak dogrania tylko na skończone. No i teraz jeszcze stoją przede mną i pomalowałem trzech jako Bedmusów, trzech jako. Czy czterech jako Bedmusów, czterech jako Evil Sansów i teraz czterech pomalowałem. Mam jeszcze takich. Moje stare konwersje Gazgula starego, nie? Gazgul kiedyś wyszedł, metalowy był i ja go wziąłem, odlewałem go y, swoimi metodami i zrobiłem sobie nóżki i ciałka sobie poodlewałem y, i mam czterech takich gofowych. Oni są, oni są trochę więksi, bo te ręce są większe, bo tam trzech z nich ma ręce, dwóch z nich ma ręce od kilakany, jeden ma rękę taką zwykłą, a trzeci ma rękę faktycznie chyba jakiegoś meganoba, którą gdzieś tam mi się walała. No więc będzie rozpiska na 12 meganobach, nie? Ostatecznie. <gry> więc jest... A mają walnięcie w grze, no jak ostatnio zobaczycie na baterii portach, no to jest tam coś, dzieje się z nimi. Co jeszcze pomalowałem? Myślę, myślę, myślę Chyba nic już więcej takiego, takich one-shotów żadnych nie robiłem, nie kojarzę przynajmniej. Na pewno. Jakiegoś nekrona nie malowałeś? A no to ta... a no faktycznie, tak. No, malowałem właśnie jeden, jeden z modelów. Górna Hata, to ja lepiej wiem, co malowałem. Ja już nie pamiętam star, bo już to takie ilości ostatnio przerabiam, że i jestem tak zajęty, że już moja głowa tego nie na. nie nadąża tego, wiesz, procesować chwilami. Faktycznie, no, malowałem jednego z, nekrona. No bo człowiek przeniósł całą pracownię swoją praktycznie, wyremontował pół domu. Tak się narobił, że teraz maluję na autopilocie. Tak jest. Ale Ziki, to już jest, to już jest wiesz, To już na lekarza się kwalifikuje, jak doktor, Nie wiem, co pomalowałem. <śmiech> w karabinie masz rację. Pomalowałem Lorda. Nie umiem przestać. Lorda Hasmotepfa, który jest ten model, który będziemy później omawiać, który wyszedł taki kolekcjonerski, który był rozdawany gdzieś tam i miał być rozdawany na otwarciach sklepów czy coś, a w ostatecznym go po prostu puścili jako model do sprzedania. Bo jak mieli coś dać za darmo, to woli to sprzedać, nie? Normalna. GW. <śmiech> Czy, przypomina, przypomina mi się od razu taki scenariusz odnośnie Zygiego zaniku pamięci, jak wiesz bohater budzi się rano i w wiadomościach słyszy, że dzisiaj pomalowano 12 modeli, a ty kurwa patrzysz na ręce i są urodzone w farce i o Jezu, co ja zrobiłem? To ja, to ja, to byłem ja. <laughs> no i tak jeszcze z dzisiejszego dnia, jest dzisiaj środa, otrzymałem, otrzymałem od Stagrafu Boks kiltimowy do tego, żeby zacząć z nimi działać. I w tym momencie już jest godzina co tam? 22? druga. sobie zegarek, nic nie wiem. 22 prawie. Ja już mam złożone wszystkie tereny do kiltima, już są psiknięte i będą malowane, ułoszowane tak, żeby najbliższy weekend można było już sobie nimi zagrać. I to samo. Ale robię... klubowe. Y, tak, tak, oczywiście, że klubowe, no jasne. Ja jeszcze nie mogę swojego kupić boksa. Także mam na razie klubowy, stagrafowy boks. No i będziemy mogli, będziemy w stanie sobie zagrać tam coś chyba, więc, więc będzie fajnie. Będziemy grać u mnie, pewnie widzieliście, a no tak i dużo rzeczy zrobiłem, bo pracownię sobie, czy drugą część garażu sobie odpicowałem, a mianowicie zrobiłem sobie w końcu porządny stół, są firaneczki i naprawdę trzeci Battleport, który nagrywałem ostatnio, bo w zeszłym tygodniu grałem dwie gry, trzy gry właściwie, no, zagrałem to no fajnie już wygląda, fajnie się nagrywa i jest super, a teraz jeszcze stół jest wysoki i wszystko jest po prostu piknie. Jestem tak szczęśliwy z tego, że mam taką miejscówkę że normalnie szok. Normalnie szok. No. Masz tam jeszcze gdzie auto postawić? Wiesz co, nie mam już. Teraz jak już postawiłem stół, to nie mam jak wyjechać w autem, aczkolwiek ostatnio jak wjechałem autem, bo mogłem... miałem jeszcze ten stół to testowy takie barkietowe, które mogłem złożyć i skrzynki z modelami przesunąć, to samochód stał tak głęboko w garażu, bo jest tak długi ten mój samochód, że jak się raz przy komputerze, to mogłem go dotknąć. Nie mogłem go tak poklepać, jak, jak, jak, jak tam eee, Boże. Jak się nazywa koń? Kelnerkę. Nie, jak koni, Wiedźmina, jak się nazywa, płotka. Jak płotkę mogła go płotka. poklepać, nie? Bym tak stał tutaj. Słuchaj, są rzeczy, są rzeczy ważne. i ważniejsze. Warhammer kontra no, twój transport. Powiem ci zielny. tak. Jakbym miał swój samochód, który jest jakimś samochodem, jakbym w ogóle był fanatykiem motoryzacji, to pewnie bym tak nie zrobił, ale poza tym, po pierwsze, mam samochód służbowy, o który dbam, ale. Dbam bardziej o swoje hobby, więc mój samochód służbowy może stać przed domem, a ja mam garaż, który jest No moim... jednym, jednym słowem Clint Eastwood nie dał Ci swojego Gran Torino, więc... Nie, tak gdyby miał Gran Torino, to bym właśnie miał specjalny garaż pewnie dla niego zbudowany. Nie? No, także to tyle z mojego z mojego ogródka. Tak myślę, patrzę jeszcze tutaj, tutaj czegoś nie przegapiłem. Um, i chyba skompletowałem sobie, tak jeszcze powiem na przyszłość, chyba skompletowałem sobie cały zestaw gwardzistów, kataszanów, bo mam tego Harkera, mam Slymarbo, mam tego Olojtka no czarnego, który, porucznika. porucznika, tak. I ostatnio spotkałem się z kolegą Terionem z Discorda, który mi sprezentował panią Reaper Jackson, jeszcze w folice, fantastycznie, i jestem z tego powodu przeszczęśliwy, no i oczywiście... A masz tych starych? Kataczan? Tych, tych starych nie mam. Nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie Tam mam... pamiętam, żeby była piechota i na pewno był yy, ten Heavy Weapon Team i chyba był jeszcze Kataczanin w, w tym, w, jak się nazywa ten Chicken Walker? Sentinel. Sentinel, na Sentinelu. No, ale był jeszcze przecież ten sierżant, sierżant co ma jedną rękę metalową i temu z heavy bolterem, No Harker właśnie. Harker. To, to Harker, Harker, tak, tak, tak, to nie jest taki. Nie, Harker to nie jest ten taki duży zakapior co ciężki bolter może, tak. jak ja mam mówię, mówię, że ma ciężki bolter. Tak. przerywam, czy A, nie słyszałeś? Słyszymy. Nie, Nie, przerywam. Wiesz co, myślałem, że chodzi o tego tego co ma połowę połowę ciała zmechanizowaną no to harker właśnie. jest bo... właśnie harker ma, ma mechaniczną rękę jedną i w niej trzy machy wyborów. No, dokładnie. Polkę. Dokładnie. To jest on, to jest on. Musisz sobie Mińcu zgubić. Nie dogadamy się. No to o, to, o co chodzi? Ja, ja dobrze szwagę słyszę. Mińcu? Czekaj. Jesteś w Incu? Jestem, jestem. Szukam. Szwagier jest? Zygi, otwarz szybko o Games Workshop.com i pokaż mu tego harkera i. będzie a mi o inną postać chodzi. Ja wiem, który to jest kurwa Harker. Mi chodzi o tego i Harker kurwa nie ma mechanicznej ręki. Chyba, że to jest ta, co trzyma pod a, spodem jasne, ten bok. masz rację. Ten z mechaniczną ręką się nazywa a. lieutenant, czy coś tam. Sy, sy, sy, sy, sy, sy, sy, sy straken, czy coś takiego? A, I, on a, ma, by było, tak, żeby... i on ma prawie całą, całą lewą czy prawą Column część Iron ciała Iron Masz rację, ty to muszę go kupić no to dobrze, że mi powiedziałeś to muszę go kupić w takim razie a Wincu jeszcze pamięta trochę tego. dobrze, patrz, jaki vigilant po prostu trochę pamięta, może coś pomaluję. nie, ale wiecie ten no i jest jeszcze ta stara piechota oczywiście, nie? z metalu chyba, nie? tak, tak, tak, oni są tacy no jeszcze są tacy jak ty lubisz szwagier, czyli robię kupę tak <głos> nie no, ale ja, ja nie chcę Mamo mam pistolet stolet i wiesz. Ja chciałem ja zbierać tych właśnie charakterów takich specjalnych, nie? No, jeszcze od duchy Gonta do tego i z tego chciałem sobie zrobić taki wiesz, drużynę All Stars do Kiltima może, nie, coś w tym stylu. No, do, Zbierasz do... obsadę Predatora w wersji Warhammerowej no, no. <głos> Al aliensy. Nawet dzisiaj żeśmy z Kryspinem gadali o tym, że jak ich pomaluję. To on weźmie swoje tyrki na przykład jakiegoś Liktora albo jakiegoś, wiesz, high Taranta weźmie i sobie zagrabia jakąś misję. Liktor, Liktor się robi niewidzialny, nie? No. No, no, no jak predator. The, the fluffy, ma, maskuje, ma, maskuje, maskuje się, się Maskuje jakoś, się, no. jak kameleon. Nie robi się niewidzialny, tylko się maskuje właśnie. No, slime bo może powiedzieć, if it bleeds, we can kill. Tak, dokładnie. No dobra, moi drodzy, możemy przejść chyba do nowości. Możemy przejść do y, artykulików omawiania tego, co nas zainteresowało w ostatnim, w ostatnim półtora miesiąca. E, i... Już z pierwszym Sunday Preview wjedziemy po króciutkiej przerwie. Tak jest. Po tym przerywniku muzycznym zapraszamy Was do zapoznania się z wybranymi artykułami na Warhammer Community i naszymi opiniami o nich. Przede wszystkim skupiamy się na Sunday Previews, bo tam jest z reguły zbiór albo najciekawsze rzeczy i jeszcze dodatkowo jakieś wybrane artykuliki, które nam przyszły, um, zaciekawiły nas po prostu. więc mamy. Przyciągnęły nasz wzrok. Naszą uwagę, tak. Więc mamy Sunday Previews 4 lipca 2021, 2021 roku. Dzień niepodległości w pewnym państwie. Tak jest. No i tu mieliśmy premierę Warzone Caradon, czyli drugiej części książki, kampanii. W której są orki, w której są z tego co pamiętam, jakieś Imperium Devgard chyba jest i no wiele innych rzeczy. Dużo tutaj zasad, i tu mamy właśnie wpisane, jakie są mniej więcej. O, the Purge. Zakony się pojawiły. To jest taka armia, co z Wincem malowaliśmy dawno temu, w 2013 mm -hmm. roku. Tak, chciałem malować dew Guardów, ale, ale jakby nie miałem skilla, żeby uzyskać, i nie było też farbek takich jak teraz specjalistycznych, mhm. żeby uzyskać ten fajny kolor, więc y, perch, miało, perch miało fajny kolor skim, bo oni byli, mieli po prostu czarne nogi i torsy i takie dosyć y, fluorescencyjnie zielone na ramienniki. To mi się wydało takim dosyć prostym schematem do uzyskania z M, z... y, który ze szwagrem wtedy mieliśmy. I wychodziły całkiem nieźle. Szwagier mi tam pomalował kilka takich inicjalnych modeli, później ja to chwilę pociągnąłem, a potem to wszystko się zamieniło w night Nightlordów. Czy tu użyłeś słowa inicjalnych modeli? E, tak. Jezus no bo... Wybacz mu, pracuję w korpo. Ja też, nie, nie robię takich rzeczy. Dobrze, dalej mieliśmy książeczkę Crusade Amidst the Ashes. To znowu rozwinięcie zasad do grania w Crusade, w takim specjalnym trybie kampanijnym, trybie y, rpg trochę, bo mogą nam tutaj jednostki się rozwijać i zdobywać jakieś specjalne umiejki, ale nie tylko. Y, no i y, y, do Blood Bowl'a Frankenstein wyszedł. Frankenstein, tak jakby był z dwóch ludzi, powiem, z, zbudowany. To nie jest tak, że w tej czaszce na głowie jest jakby druga osobowość? Ja nie, nie mam, pojęcia nawet... Znaczy... To, to jest bohater, z tego co wiem, zszyty z człowieka i z trola, dlatego mm. tak się nazywa. A, okej. Okay. Że ma. No, no, łapę ma trollową, ciała, nie? No, fragmenty ciała ma właśnie trolowe i, i reszta jest ludzka, nie? Stąd. Ktoś go stąd, nieźle strollował. Nie. Brrrr. żebyśmy zapomnieli o tym. Aż się muszę herbaty dapić. Tak <śmiech> Żona pranie mi już, słucha. Tak, no. no i była zapowiedź White Dwarfa, także taki dosyć biedny ten Sunday Preview był akurat, no ale pewnie dlatego, że 4 lipca i nikt by w ogóle nie zwrócił na niego uwagi po tej wam w Stanach, nikt by się tym nie przejął. Chyba, czyli... Znaczy w ogóle z, z punktu marketingowego ciekawi mnie, jak Games Workshop postrzega w ogóle wakacje, nie? Sezon urlopowy. Czy, czy oni wtedy tak zwalniają lekko? Pot, patrząc po tym, co teraz I, wydają, yy... to mi się wydaje, że w ogóle nie zwalniają. Mają do nadrobienia masę zaległości. Nowa ma edycja Sigmara też wyszła w lato, więc... Tak, yy mają masę zaległości znaczy, przez Covida, więc wiesz, muszą cisnąć często cisnąć. Ciekawi mnie to z tego punktu widzenia marketingowego właśnie, właśnie chyba jest. odwrotnie jest niż wiem co mówisz, bo poprzedni Kiltim też wyszedł 3 lata temu w lato i ten teraz wychodzi w lato i znaczy... kraj też wyszedł w sierpniu chyba 19, więc ci są, ci są na sekundę. Tak, tak około, wiesz, o, około tematycznie może, ale pamiętam, że kiedyś, jak jak wiesz, jak byłem gówniarzem, zastanawiałem dlaczego Aż półroczna przerwa była pomiędzy Lotrem, jak wychodzi ten, ten Jacksona Lotr w Stanach Zjednoczonych, a u nas w Europie. I Później się dowiedziałem, że po prostu team marketingowy yy, gdzieś tam z badań wyszło, że Amerykanie na Blackbustery chodzą latem, a Europejczycy wolą do kina chodzić na święto. zimą, zimą jak, jak po prostu nie ma co robić, bo jak jest ciepło, to wolą spędzać ten czas po prostu na powietrzu, robiąc coś innego, niż Jedną w kinie. To Amerykanie stąd uciekają było, do, było, do klimatyzacji w kinie. Tak, stąd było, stąd było to, to, to przesunięcie, nie? I tak to wie, ciekawe wie, próbowałem to przełożyć, właśnie. Jakieś... Znaczy, bo wiesz, z punktu widzenia teraz internetu, no to był strzał w kolano, no bo wiesz, normalsi y, sobie w międzyczasie na Piracie obejrzeli, hmm. przynajmniej w Polsce w i podejrzewam we wielu y, krajach, wiesz, byłego bloku wschodniego. Obejrzeli sobie ci mega fani oczywiście poszli to na dużym ekranie obejrzeć, ale podejrzewam, że mimo wszystko ta decyzja kosztowała jakieś tam ileś dolców, nie? No teraz już, teraz już raczej tego nie masz, raczej są na samych procesach promiery. Tak, teraz się albo teraz... Albo w odstępie dni dosłownie, no. No. dni dosłownie, nie? No, teraz się... Pamiętaj, że, że Avengersi pierwsi w 2012 w Polsce byli trzy dni wcześniej niż w czy takiego? No, ciekawe, może, no. może ktoś tam zwalił wie, wie. po prostu. Premiera. Znaczy nie, na, nie, na, oficjalna na... premiera. Oficjalna premiera na Europę była po prostu wcześniej. Może, nie wiem. <grym> Chyba, że żeby zabezpieczyć przy ale i tak by było. Te, też mnie tknęło, że Games Workshop wiesz, i tak kupują na Snerny, i tak z piwnicy nie wychodzą, więc cały rok można wypuszczać nowości. No. <grym> Dobra. Czemu, czemu Ziggy Lotra włączyłeś? No bo następny artykuł był z lotra i były, były charakterki jakieś, ale to były chyba charakterki. Kiedy... Ale nie, to są Painted by community. To no właśnie, są... więc możemy zobaczyć szybko, jak po prostu brzydko malują niektórzy. To jest ładnie pomalowany model. Ale no chyba no, co, co, co. Mieliśmy, chcieliśmy go włączyć z jakiegoś powodu. Ale mam wrażenie, że. Właśnie mi się wydaje, że chyba nie, ale okej. Okay. Dobra. Hmm, nie pamiętam. To jest bardzo fajnie zrobione final efekt tutaj te, te, te jego... Poza tym, że Saruman tak w filmie nie wyglądał, to tak. Dlaczego tak nie wyglądał? W jakim sensie tak nie wyglądał? Miał bardzo taką plain, tą szatę. Nie, nie, nie, A, nie, nie był, takiej znaczy, zdobnej? Miała, on, miała zdobienia, ale one były w kolorze tym samym, co, to, co pod spodem, więc po prostu były prawie niewidoczne. Mm -hmm. No dobra, to, to jest skoro to, to pomyłka, to... No, i kolejny Sunday preview z 11 lipca, i tutaj mieliśmy pierwsze, pierwsze liźnięcie takie oficjalne boxa Beastsnaga Orks, które się pojawiło. Tak mi się wydaje, że to było już tak zbiorczo pokazane. To jest ten box, który zakupiłem, jest limitowana edycja kodeksu. I co dziwne, ten kodeks wyjdzie dopiero we wrześniu normalnie, więc tylko ludzie, którzy mieli Beastsnaga Orks Boxset, Armiset, mają teraz, mogą korzystać z tego kodeksu, co jest bardzo dziwne. No ale... A jest to kodeks obowiązujący, więc jak chcesz na turnieju swoimi orkami starymi zagrać, no to musisz po ebayach jak szukać, tak? Yy, musisz szukać, ale na razie chyba nie akceptują tego kodeksu na turniejach jeszcze. Tak mi się tak? wydaje. Tak, no bo nie jest nigdzie oficjalnie jeszcze wydany, nie, nie wszyscy mają dostęp, nie? nie? Czy wiesz, w Polsce może pewnie ktoś już zagrał na tym, no, na tym, no bo w Polsce mamy trochę inną mentalność i trochę ludzie grają na Battle po prostu. Natomiast jest wiele błędów, no, było wiele błędów na Battle związanym związanych z tym kodeksem, z tymi jednostkami, które się tu pojawiły i z innymi jednostkami, które wyłapałem, albo kolega Witek mi wyłapał, bo żeśmy się dzieli z kodeksem i Battle i budowałem armię, i były błędy. Co dosyć znaczne, na przykład zmniejszyli ilość jednostek w pewnym oddziale z 5 na 3 i ja zbudowałem sobie wiesz armię, gdzie miałem 10 jednostek w dwóch oddziałach, a się okazuje, że mogę mieć 6 jednostek w dwóch oddziałach, więc różnica hmm. jest dosyć znaczna. Nie? No. no i tak, jest to box, który prezentuje nam nową odmianę orków, zupełnie nową, świeżą. Mamy dokładnie to samo, co mamy w aos mamy zupełnie nowych orków. W aos do czego dojdziemy później, mamy orków z bagna, a tu mamy orków z dżungli, którzy lubią polować na duże potwory. To, się to jest odzorowane w zasadach, oni mają dużo zasad, mówiących, że jeżeli atakują monstera, czyli znaczy jeśli atakują normalną jednostkę, to mają d3 plus 3 damage'u, a jeśli to jest pojazd i dodatkowo ma monster, to d6 plus 3 no damage'u na przykład, nie? Więc jest takie nastawienie na to, że to będzie się budowało z tego kontyngenty, takie wiesz, detachmenty, które będą miały iść i bić coś dużego, czyli na przykład właśnie te nobna smasza Squigu, może będzie gdzieś jakieś zdjęcia dalej, nie, nie będzie. Ale właśnie ten nob na Smash'a Squiggy jest całkiem niezły, ten nowy War Beast Boss na Smash'a na jakimś tam y cząpa, cząpa Squiggy, jakimś tam, te nazwy w ogóle są <grym> dziwne. Y no ale tak, mamy nowych boysów, zupełnie nowe y y te modele chłopaków, 10, 10 nowych chłopaków. Y Całkiem fajnie się to malowało i mówię, no to jest box, który też pomalowałem. Znaczy uściślimy, to nie są boys, tylko to są snaga boys, tak? To Oni są snaga boys. Oni są boys, jedynie czym się różnią to y, tym, że w oddziale nie może być 30, może być maksymalnie 20. Z charakterystyki... Ale co tam jest, y, slaga i chopa, tak? Tak, slaga i Chopa, tylko i mają jeszcze dostęp do tak zwanych thump gunów. To są takie y, działka na 12 cali, takie, takie D3 strzałów chyba. Nie z tego co mhm. pamiętam. E... granatnik tak? tak? Coś takiego. Poza tym save'y mają, charakterystyki mają takie same. Siłę 5, Tafnes 5, więc tutaj orki się trochę zmieniły. No i tutaj mamy ten Zodgrot Wortsnaga, to jest ten model, który właśnie ostatnio malowałem na, na streamie, do domalowywałem na streamie. To jest model, który wyszła jego pierwsz... druga edycja, bo ma pierwszy raz pojawił się w drugiej edycji. W metalu mam ten model jeszcze. Też pokazywałem go na streamie. No, widać przepaść technologiczną między tamtymi czasami a tymi czasami, a, a dzisiejszymi czasami. Um, jest to najprzyjemniejszy, podobnie jak to pisują go, naj, na, najmilszy ork, jakiego kiedykolwiek znaliście. Nie? To jest ork, który dbał o Greciny, dbał o Snotlingi. No i dlatego został, zawsze był uznawany za dziwaka i wykopywany z każdego ła, z każdego klanu i z, każdego, z każdej orbandy. bo myśleli, że co to za dziwak w ogóle lubi groty, nie? To ja pytanko, bo jeżeli mówisz, że Snaga bo jest mają siłę i Tafa do piątki, to w tym nowym kodeksie zwykli się te to mają? Tak. Wszystkie orki mają Tafa 5. A, czyli nie ma efektu Primaris. Nie, nie, nie, nie, nie. Wszystkie orki mają Tafa 5. Wszystkie orki mają Tafa okay, 5. Okay. No. E, no i tak, co tam dalej mamy? E, aha, w ogóle użyłem już ich w Battle Porcie, więc tam grałem z kolegą Niblą, e, przegrałem stromotnie, bo źle zagrałem, ale użyłem już ich raz w Battle Porcie i będę używał ich jeszcze raz. E, Planuję sobie dokupić właściwie wszystko, co wychodzi teraz do Beast Snaga, Snaga Orks. E, będę dokupywał dwa kill rigi, czyli dwie te takie duże platformy, będę dokupywał wszystkich bossów e, i z tego da się złożyć jedną wspólną taką armię na 1500 punktów, czy jakoś tak, e, dublując tam chyba dwie czy trzy jednostki tylko, więc chłopaków będę miał do 40. Właśnie te dwa Killerigi i to wszystko ich będę miał, właśnie. A i jeszcze tych będę dublował, żeby mieć dwa takie oddziały. I to będzie armia na prawie 1500 punktów, nie? więc bardzo fajnie, bo będzie można się pobawić zupełnie inną armią niż zwykłe Orki. Nie? No, mhm. lećmy dalej. Tu mam jakieś książki, specjalną edycję książki Storm of Iron. To pewnie było na Forge Wall, czy na Black Library jako limitka, znając życie. Tak, 1250 kopii. No i znowu to wszystko. Jeden taki duży nios i parę książek, nie? Lecimy dalej ano. chyba, nie? No my z Wincem przemilczyliśmy te orki, bo chyba nic dla nas nie robią te modele za specjalnie. Ale podobają się Wam, czy Wam się nie podobają? No właśnie tak, jestem neutralny do nich. Nie są brzydkie. Absolutnie nie można powiedzieć, że są brzydkie, czy źle zrobione, ale nie przyciągnęły w niej nikim. Mhm. Ja się już to? ostatnio wypowiadałem dla mnie. One są ładne. I są to fantastyczne modele do lotra. Ja ty o Boysach mówisz, a my mówimy o Snaga. Tak, pomyliły ci się. A, Snagasi, jeszcze... dobra. Yy, bardzo dobrze są. Utrzymana jest, dla mnie utrzymana jest yy, stylistyka. Mm. Plus wiesz co, też rozmawialiśmy wcześniej o tym, czy, czy GW nie będzie przypadkiem chciało zrobić. Yy, może nie z każdą frakcją, ale z tą, co bardziej się lepiej sprzedaje. Żeby uwypuklić którąś, którąś z legionów, w cudzysłowie to teraz ujmę, tak? Mm -hmm. Jak u orków masz te wszystkie klany. Pod frakcje No i tutaj, tak, jakby. Tak, pod frakcję. Tutaj te klany akurat są. I w większości wypadków ta frakcja jest uwypuklona po prostu w twojej liście, tak? Że na przykład. No bo to jest inspirowane Snackbaitami, w... nie? To, że używają tak, bestii, tak. są tacy płci. Nawet to jest mają na, nawet. Na... Nawet mają chyba niektóre z tych modeli, z modeli mają logotyp tych Snake Bites'. Tak, niektóre Gdzieś modele, które pracowane. mają keyword Snake Bites, mają właśnie jak Zodgrod Wordsnaga, ma na swoim tam płaszczu ma właśnie logotyp Slangbytes, no. natomiast nie trzeba nimi grać Dokładnie. jako Slangbytesami, nie trzeba. Tak, tak, tak, ale po prostu chodzi mi o to, że kiedyś po prostu, kiedyś, kiedyś, jak, jak po prostu miałeś tylko generikowe modele do armii ewentualnie jednego, dwóch dedykowanych tam powiedzmy bohaterów, czy, czy jakiś upgrade pack, mhm. no to wiesz, jak chciałeś grać grasz Lordami, to malowałeś swoich chaosników na niebiesku i po prostu pchałeś... W ciul raptorów do listy. nie Jak chciałeś grać Iron Warriorami, to się pchało w ciul Terminatorów i Oblitów nie do listy. No, kiedyś tak I jakby było. tak obserwowałeś tą armię. I teraz pytanie jest, czy oni nie będą próbowali robić takiej, powiedzmy, takiej miękkiej wersji tego, co mają w Space Marine, że w, wiesz, jakby Blood Angels e mają mogą brać z tej generikowej puli, plus mają kilka dedykowanych unitów. I czy jakby to nie będzie zrobione na miękko w taki sposób, że Będziesz miał jakby jednostki, które wszystkie klany orkowe mogą korzystać, nie? Oczywiście jak Speed są, to bardziej flafowe jest na motocyklach wystawić wiesz, yy, niż na Squigach, myślę. Yy, wiesz, jakiegoś tam bossa czy coś ale, ale po prostu, że masz tam te emblematy klanowe, gdzieś się przewijają, tak dalej. To nie, nie Robisz do końca jak, jest tak zrobione tutaj. Nie tak to zrobić. Mam alternatywą, teorię mhm. do tego. Mhm. Spójrzcie jak wyglądają armie Stormcastów w aos i Marinesów w 40. No, możemy wystawić Marinesów na przykład klasycznych, czyli tak zwanych Firstborn. Możemy wystawić Marinesów Primaris tych, z pierwszej fali, jacy byli, czyli tam intercesory, inceftorzy i tak dalej. Możemy Marinesów wystawić w Vanguard, to są ci co byli w, w tym pudełku z kontra Chaos. No w każdym razie tam yy, i... i, i no to maszyna krocząca, co, Inwiktor chyba, Warsuit, mhm, tak? M. Ci tacy powiedzmy marinsi zwiadowcy, czyli w Kroksach i krótkich gaciach. Tam tak. byli ci, co miny podkładają i tak dalej. No to no to są jakby... Minus do liderki, bo tak kurwa fatalnie wyglądają, że armia tak. się budzą się Budzą fear swoimi owłosionymi kolanami. No i że mamy takie jakby, bo można to wszystko mix and match, można wziąć oddział taktycznych firstbornów, można wziąć do tego oddział riverów na przykład jako fast attack i oddział y, tych y, wangardów któryś, tak? Mhm. I to może być w jednej armii, ale możesz też wyspecjalizować się, że tylko wangardów na przykład, tak? I tutaj myślę, że podobnie, że możesz to mieszać z innymi orkami, a możesz grać, tak jak mówisz, robisz sobie listę tylko na biscy na gasach, tak? Tak, no to, to, bardziej, to bardziej w taką analogię Dokładnie. bym wiedział, że nie będzie faction exclusive, na przykład typu, nie wiem, czarna kompania, mhm. że możesz tylko ze słowem kluczowym Blood Angels, mhm. tylko właśnie mhm. wyspecjalizowane jednostki, ale z możliwością mieszania z. Wydaje mi się, że trafiłeś w punkt, bo możesz te jednostki większość. W sensie, to... że właśnie mi przyszło do głowy, jak to podsumować stary marketingowo. No. Jedna frakcja we flafie, ale jeśli chodzi o y, linię modeli. Więcej frakcji mhm. po prostu. Znaczy tak, w zasadach możesz ich wziąć po prostu do, do, do, do czegokolwiek, i flafowo jest to tłumaczone, że to są po prostu, wiesz, no, wynajęci kolesie z innego klanu. Oni po prostu się wiesz, żyją w dżungli, się lubują w tym, ale przyłączą się do każdego. Nie, no, oczywiście postacie imienne i tak dalej mają swoje keywordy odpowiednie. Natomiast reszta no, możesz, się... możesz nawet wziąć sobie speedfreaksów na motorach i na squigach i razem z tym lecieć. Nie? I to mhm. naprawdę będzie działać, bo Squigi są naprawdę super. Szwagier, z grubsza to samo powiedziałem, tylko że po prostu może mniej składnie, ale o to samo mi chodziło, nie? Że... Ale mówiłeś, o, o, mówiłeś o Blood Angelach i Faction Exclusive, nie? Na przykład Sanguinary guard i tak dalej. A, tu, ja tu troszkę inaczej to widzę, ale no ogólnie idea jest podobna. Tak, tak. Znaczy że bardzo, mając tak, jedną to... frakcję orków, możesz sprzedać 3, 4, 5 linii modeli. Tak, właśnie I masz większą kolki. szansę, że trafisz w gusta kogoś i załóżmy, że jestem nowym graczem, który przychodzi do 40, no i wchodzi w Marinesów, no i patrzę co jest dostępne z Marinesów, hmm, start collecting jest fajny i tam są sami Vanguard, hmm, dobra, to sobie wezmę, bo oni mi się najbardziej podobają, no i kupiłem sobie to, zaczynam grać tymi Vanguardami, no ale może bym wystawił coś, co tam, nie wiem, więcej plazmaganów może wziąć, hmm, taktyczny wkład, może wziąć. No dobra, no może tak bardzo mi się nie podobają, ale ich kupię, no żeby ich wystawić. I to, to się rozszerza, tak? To też jest jakiś marketing. Hmm. No pewnie tak. Dobra, lećmy dalej, bo czas nas goni. Na następny artykuł, bo tutaj żeśmy już wszystko chyba przeprzegadali. Prze, no i teraz hmm. największa, największa chyba porażka, yy, jaka mogła wyjść, to jest... Yy... Znaczy może nie sam ten model, ale Grey Ninecie ogólnie, no teraz mamy Castellana Crow'a, model, który wyszedł jakiś czas temu, jest to Upgrade, chyba gdzieś to jest pokazany, tak, oryginalny i nowy. Panowie, jak on się ten model podoba w ogóle? Ja bym powiedział, że to jest jedna z najlepszych um, akcji jakby odświeżenia modelu starego do nowych proporcji. Mi się bardzo podoba. Nic mm -hmm. co? Jest wierny oryginałowi, detale są te same, natomiast proporcje są poprawione, wzrost No bez prymarizy. Poza, znaczy to jest, bardziej dynamiczne i tak dalej. To jest, znaczy, po, poza mi się nieszczególnie podoba, jak mam być szczery. Fajna jest opcja hełm bez hełmu, bo to, to za, temu zawsze będę przyklaskiwał, że fajnie jak jest bohater z wersją, wiesz, bez hełmu i z hełmem, żebyś mógł sobie wybierać. I nie jest to nic nowego, bo już Kato Sicarius w Finecast'ie to miał. Wiesz co, zależy, bo są, są, wiesz, są modele bohaterów, że masz albo łysy web, albo, albo głowę w hełmie i, I takich co... było zawsze więcej, ale, ale mówię, że eksperymenty jakby robili już w tym wcześniej. Hmm. Bo wiesz, A teraz robią chodzi... wszędzie i jest to dużo lepsze. Jeśli chodzi o, wiesz, jeśli chodzi o generikowych tam y, HQ, nie, typu tam kapitan, tam Chapter Master czy coś, no to zawsze praktycznie miałeś tam nawet kilka y, opcji głowy łysej i kilka mm -hmm. opcji głowy w hełmie. Natomiast y, bohaterów dedykowanych, no to nie każdy dostawał, nie. Yy, i tak jak mówisz jest to po prostu wzięta ta sama zbroja masz te same detale jak słusznie szwagier zauważyłeś nawet wzór na płaszczu jest ten sam ta sama kalkomania yy. czy to samo malowanie jest upscale'owany yy, model jest pozbawiony jakichkolwiek yy, primarisowych yy, yy. dziadost, jeśli chodzi o armor typu, typu po prostu chcemy, chcemy model ze StarCrafta ale no nie, możemy, nie mamy niestety licencji znaczy, sery, wydaje mi się, że we Fluffie to nadal obowiązuje, że Grey Knights nie są primarisami. No nie są. Jak Więc zobaczycie wiesz, no? box Hexfire, to się, to się przekonacie, nie? No to, to jest inna sprawa. Ale tak. to właśnie... znaczy, wiesz, pytanie, pytanie jest, czy wujaszek, wujaszek Belasarius już mu się dobrał do, wiesz, dobrał już mu się do kloaki z swoimi, wiesz, mechadendrytami. Eee, czy po prostu to jest upscale modelu i powoli zaczynamy udawać, że primarisów nigdy nie było? Raczej to drugie. Zobaczymy jak będą zasady, bo jeżeli on ma zasady Primarisa, no to wtedy wiemy wszystko, nie? Natomiast podejrzewam, że on po prostu może być podciągnięty pod modele Primarisowe, w sensie zasadowym, ale modelowo w modelarce jest to po prostu odświeżony, fresh and fit, nowy model po prostu. Znaczy, <trych> dla mnie jest bardziej niż pewne, że będą nowe modele Grey Knightów. Na co dowodem jest pudło Hexfire, bo po prostu trzeba spuścić stare wypraski. Natomiast Z... wydaje mi się, że to będą nadal klasyczni Marines, ale zrobieni wyżsi, tak jak na przykład Deadwatch. Ja jestem właśnie w drugą stronę. Uważam, że to, co mówisz, jest biorąc pod uwagę, czy patrząc na to totalnie cynicznie. Tak, GW chce po prostu wypuścić stare modele, wypuści teraz Hexfire, posprzedaje stare modele, żebyś musiał kupić te stare modele, żeby dostać tam kodeks czy nowego bohatera do Grey Knightów, a za pół roku wypuszczą albo sprymarisowanych, albo zapscalowanych, tak jak ten, modele i będą ludzie się wkurzali, ale będą się z drugiej strony też cieszyli, ale mam nadzieję, że ten cynizm jest nie... No niestety ma swoje jakieś tam podłoże, znaczy, wiesz co, z, ale, z, z, ale poczekaj, ale, ale, ale, ale wydaje mi się, że nie, nie ryzykowaliby chyba aż tak bardzo, żeby się na, narazić. Natomiast wszystko jest kurde z GW możliwe, do czego dojdziemy później, odmawiając Warhammer Plus jeszcze, nie? Zastanawiam mnie tutaj po prostu jedna rzecz, mhm. bo y, za parę tam pozycji będziemy mieli model, który od pasa w górę, jest super, od pasa w dół jest primaris, czyli jest po prostu i myślę, że tutaj można by było zrobić to samo, od pasa w górę zrobić go, wiesz okej, okay, tak jak stary model a dasz mu te gówniane primarisowe nogi nie zrobili tu tego, co mnie dziwi no nie, że ma ja e, e, e, e, i armor, czyli ten pattern grey Wiesz, dziwi mnie, że nie zrobili mu właśnie tych, tych, tych śmiesznych, wiesz, tych śmiesznych wy, wypadła mi rzepka z kolana na golennicnie. Więc jakby tutaj no, na twoje bro, babka wróżyła, może po prostu ty, ty podostał upscale'u i ten model mm. i po prostu wziął i wiesz, nie znając flafu ani nic, wiesz, jakiś wyrobnik. <śmiech> Zwróć uwagę, to jak to komicznie wygląda. Nawet pomimo tego, że jest na taktycznym gruzie, mm. to o ile on jest wyższy od tych no ludikatorów. No, do pasa sięgają, wyglądają jak jego małe dzieci po prostu, które poszły z nim na zakupy. No po prostu... <śmiech> znaczy, ta taktyczny gruz, tak szczerze powiedziawszy, ja wiem, że to ma... Taktyczny gruz ma troszeczkę ubarwnić podstawkę osobom, które jakby nie umieją w podstawki. Taki, tak, takie dokładnie. mam wrażenie, tak, że jakby tak, tak, to, to, jest to jest cel, żeby mieć ładną podstawkę, nawet jak nie umiesz tam w ten. Znaczy, wiesz, nie można winić kogoś, że na przykład nie umie w coś, zwłaszcza jak jest nowym adeptem. Hmm. Natomiast y, fajnie jest to że y, taktyczna skałka tutaj jest płaska, a nie na zasadzie muszę postawić nogę jedną wyżej. Tak, się tak, tak. Tak. Się z i, z obstawiam, rynek. że jest osobnym elementem opcjonalnym, że nie jest tak, że noga z kawałkiem skałki. A ja bym jest właśnie stawiał, że, a ja bym stawiał właśnie, że ma buciki na, na podstawce. Mi się no. wydaje, że to jest tak, jak ma w Vanderwolcach, że po prostu jest okrągła dziura i bolec. O, który przepraszam się tak, bardzo. A, nie, tak, nie, tak, przepraszam się bardzo. W Vanderwolcach bardzo często masz kawałek stópki kurde na podstawce. Z... E, Powiedziałbym, że rzadziej niż częściej. Zdarza się, ale rzadziej niż częściej. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tych trzech nurglowych, których, których malowałem, yy, no tak, nurglowych, wszyscy tak mieli. Wszyscy, każdy coś miał na tym Gobliny, które, które składałem, wszyscy tak mieli. Nighthontów nie składałem oryginalnych. Orki wszystkie, które do tej pory składałem, wszyscy tak mieli. Więc moje doświadczenie jest trochę inne, że właściwie każdy... Ale od razu ci mówię, że orki, orki, które składałeś do Spire tak nie miały, bo też je składałem, I miały tylko nogi, nogi, bez kawałka podstawki na nogach. A poza tym pomalowałem 12 band do Underworldsów i na pewno mniej niż no, połowa. No, no, nie istotne, ale wydaje mi się, że będzie taki dick move i jeden bucik będzie na przykład my, na podstawie. My, myśl, myślę, że tak, to czy będzie tak będzie koło, koło, można to łatwo po prostu ściąć, spiłować i go postawić na zwykłej tej, na, na zwykłej podkładce. E, natomiast dla fanów loru, którzy się dziwią, dlaczego on ma tak demonicznie wyglądający miecz, to jest taki zakaz. Tak jest, dokładnie. To jest taki zakapior y, tych Grey Knightów, że jest takim, y, takim badacem, że po prostu włada bronią demoniczną, czyli ma po prostu broń chaosnika, tak przeciętnego powiedzmy czempiona chaosu, tylko że jakby non-stop władając nią y, w swoim umyśle walczy z demonem, który ten miecz opętał i go tam mhm. okie, okie, okiełznywuje. Uh, więc no, that's pretty bad ass, if you no, ask me. Night, no? Tak, ale no nie każdy wiesz, nie, ka nie każdy no zazwyczaj jak dotkniesz się chaosnikowego artefaktu, to nikt nie spodziewał się Imperialnej Inkwizycji, tak nie? Jest, I jest, wiem. Ale Grey Knight na inne zasady działają. Widzisz, a przypomnij mi, bo flafowo to to on czy jakiś inny Grey Knight yy, wygrał walkę z Mortarionem i wypisał swoje imię mieczem na sercu Nie, no to, to wiesz, to, to ten, to Crunchmeister Diago. Tak. A Caldor Cal Cal Drago, okej, okay, okej. Okay, tak, tak. Tak, tak, ten okay. co zaginął w WORPie i jest Wiesz, ogólnie spalił wszystko, wiesz, wszystko wszędzie. Jest w ogóle ta, ta Zobaczył, fajna... zobaczył y, chaos w Warpie i poszedł z nimi zacząć. Ta, <laughs> ogólnie tak, spalił ogród Mortariona, potłukł tak, szklany tak. labirynt Zincha. W ogóle jest fajna teoria, że on tak naprawdę na jakiejś planecie leży w obejszczonej zbroi i mu się to wszystko wydaje, nie? Co? Jest, wiesz, katoniczny, wiesz, po prostu ślini się na swoją tam szarą zbroję, która jest, wiesz, obsrana, bo on tam od lat po prostu leży gdzieś tam pod jakąś skałką i te wszystkie heroiczne czyny mu się po prostu w głowie wydają, bo bogowie chaosu z nimi grają. Ty, a mi się wydaje, że słyszałeś, że było jakieś chyba krótkie opowiadanie którym on w swoich tych podróżach przez Warp trafia na chwilę do Starego Świata, czy coś takiego? Wiesz co, jest, jest taki myk, tylko nie pamiętam w jakim opowiadaniu, to jest odwrotnie. To jacyś bohaterowie ze Starego Świata idą do jakiegoś tam, nie wiem, przenoszą się po prostu do Realm of Chaos i tam po prostu zaatakowani przez demony pomaga im jakiś właśnie wojownik dzierżący. Wielki wojownik w srebrnej zbroi, nie? Słucham, magicznym no, no, no. mieczem, który z pięści swojej rzuca jakimiś, wiesz, magicznymi kulami, które niszczą demony, nie? Więc oni mhm. po prostu bolter traktują jako, jako jakieś zaklęcia, nie? Że on po prostu mhm. jakimiś fireballami tam ciska w nich, czy coś. No, no i ma dobra. zaklęty miecz, czyli power weapon i tam po prostu ratuje im dupę, chwilę z nimi tam, wiesz, chwilę z, chwilę z nimi gada, idzie z nimi kawałek i później, wiesz, teraz muszę odejść do swojego świata, nie? I oni tam dalej no, to, kontynuują. Pogadaliśmy sobie o Kaldurze Drago, patrząc na model Crow. No. Nieważne, jest w temacie. Ale jest, jest, jest, jest w wiesz co, jeżeli Crow dostał ten, to wiesz, Diago, który jest takim, no był przynajmniej kiedyś, naprawdę combat monsterem i, i dosyć takim cheese'owym bohaterem. I mimo wszystko, po, pomijając, pomijając to, że miał po prostu przegięte zasady, Fluffy jako taki typek, którego wciągnęło do Warpu i, i działa na zasadach Greater Demona, że go musisz, musisz go de facto przyzwać na pole walki mm -hmm. <laughs> I, mo, i może, wiesz, może go do Warpu wciągnąć w każdej chwili. To jest w ogóle ciekawy koncept i zarówno flafowy i jakby crunchowy. No natomiast jakby Przegieli, jeśli chodzi o jego po prostu umiejętności tam w tej edycji, w której on tam zadebiutował, nie? No bo to był ten kodeks z Knightu, co chyba Matt Ward go pisał, więc... Tak, tak, on był to tam, wiesz, on, on wiesz, mógł wszystkim pierdziel spuścić, Abaddonowi, y temu Chapter Masterowi Ultramarinesów, Jak Abaddon zobaczył Drago, to od razu mu ze strachu ręce ospadał. No, <śmiech> dokładnie. <śmiech> Wiesz, mo można by, jak będzie miał zawdejtowane zasady, tego można rzeczywiście puścić na Mortariona i zobaczyć jak to pójdzie, nie? Mm -hmm. Wiesz co, aż, aż kupię model, żeby tylko zagrać pojedynek więc... Tak, możesz nawet ich ułożyć jakoś w gablocie, tak, wiesz. Dwie ramki zapisać. Dobra. Widz, wi wi a widz. Jedzie, jedziemy no. dalej? Tak. Ta o, czemu jest to? Dobrze, mamy starter sety. Z 18 lipca mieliśmy pokazane starter sety do nowego Dominiona, czy nowego Sigmara, do trzeciej edycji Sigmara. No to jest analogicznie tak, jak masz do 40. Tak jest. Tam Mamy tam rekruta, mamy... Rozmiar Tak, i mamy tutaj ten Set Warrior, który, który jest fajnym zestawem, jeśli chcecie sobie poszerzyć troszeczkę to, co macie obecnie z dużego boksa Dominion. Nie. jak chcecie trupsów dołożyć, tak? tak? z Harbringera mamy 10 chłopaków i 20, chyba 20, albo 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10, o oh, widzisz, 10 y, Litas. no i w dużym oczywiście mamy, nie dość, że jeszcze mamy więcej modeli, jeszcze, czy mamy tyle są modeli, a mamy jeszcze, y, tereny mamy, nie? Więc to jest całkiem fajne. Ja Ci powiem szczerze, ja się bardzo, bardzo zastanawiałem nad zostawieniem sobie z tą kastów, ale już kolejnej armii, kolejnej, kolejnej rzeczy, to już nie chciałem chyba robić, bo mi się bardzo podobają ci z tą kaści, niestety. No, fajne modele, fajne modele. Ekstremizm. No i tu mam jeszcze, no, oczywiście, nowe zestawy wyszły, więc to jest fajne. Zwróćcie uwagę, że jest, nie wiem czy wcześniej było to w pudełkach wrzucane, skrobaczka, szkrobaczka do nadlewek, taka ich. No i coś, co tutaj wyszło, też fajny teren, który tam można znaleźć z matą taką małą, chyba dwiema matami, właśnie tak naprawdę, można zdobyć. Fajne ruinki. Tak, i fajne rulinki, tak, które można wykorzystać do Warcry'a, do Sigmar'a, no, do Rain in Hell możemy wykorzystać sobie, jakbyśmy ktoś z nas sobie mm -hmm. zakupił. No i nowy y, Getting Started With, gdzie mamy nowe modele, czyli mamy jednego Król Boys'a i jednego Casta w pudełeczku. I to jest w tej samej cenie, co Getting Started With 4K? Chyba tak, no chyba tam 20 czy 30, 30. A, 30, 30 sorry, bo ja, mam, bo ja mam z 8 edycji i w 8 edycji do tego Getting Started. Mm. Dodawali tylko Primarisa, Intercesora. Mm -hmm. A teraz dają chyba Assault Intercesora i Necron Warriora, nie? Chyba tak, chyba tak. No to okej, okay, no to bo tutaj też masz dwie strony konfliktu. No dalej mamy zapowiedź Czarów do Sigmara. No i tutaj mamy zapowiedź jeszcze jednej, znaczy dwóch, czy trzech chyba w dwóch, Dwóch figurek: Siostrzyczka. I mamy przykład pomalowanej Siostrzyczki i. E a Blood czy ma... Angel. Co? Czy on ma taki tutaj? Widzę, że tutaj ma inny ten na Ktoś zrobił, czy jest w opcji, jak myślicie? Może w ogóle, no. bo to jest ogólnie Hellblaster, bo ma ten taki. Tak, tak, tak. tak. Plazma Incinerator. Ma... <kłysy> Powiem Wam szczerze, że im dłużej patrzę na te figurki, tym bardziej mi się one podobają. Znaczy w ogóle koncept tych figurek, Na przykład ta siostrzeczka super wygląda i jeszcze to jest takie ruchome totalnie, że tu rączki można, widziałem jak ludzie sobie ustawiają je w różnych śmiesznych pozach na stołach, wiesz, na przykład takiego, kiedy, nie wiem życie z TikToka, taki, taki czarny koleś jest to zawsze, ktoś pokazuje jakąś głupotę, a on, on, on wyjaśnia, nie, że tak, dlaczego robisz to w ten sposób, kiedy można zrobić to w ten sposób i to jest tysiąca razy, proszę, takie wiecie, dawane live lifehacki na TikToku, Kaby chyba się, czy Kaby Lane się nazywa? No i ustawił właśnie swojego y, chyba właśnie takiego kolesia, czy, czy jednego ze Space Maliną właśnie takiej pozycji, takiej ręce, takie rozłożone, takie, co Ty robisz w ogóle, nie? <grystanie> Bardzo mnie to bawi, że, że można ich tak fajnie ustawić no i samo malowanie też można sobie poszaleć na wyższej skali, nie? Jestem ile to by zajął za pomalowanie takiego, jakbyś jak skala 1.35 zajmuje trochę więcej czasu. <grystanie> No dłużej na pewno, nie? No, zwłaszcza jeżeli chcesz upiększyć, pamiętasz, że jak patrzyliśmy parę odcinków temu, jak ta y, Louise Sagden, co teraz będzie prowadziła w ogóle y, tutoriale malowania heavy no. metal na Warhammer Plusie, no to jak odpicowała takiego intercesora ultrasowego, no to krękajcie narody, no. bo tutaj to masz bezowe kolory i dziękuję dobranom. Tak, dobranoc. tutaj nie ma żadnej filozofii, tutaj to samo też jest czerwone, trochę białym wyciągnięte, na no, czarne przyciśnięte, nawet tutaj nie ma żadnego zdobień, nawet szarego nie ma zrobionego smutek. No, ale jest pomalowane i zrobione, nie? Dobrze, lecimy dalej, bo książki to nas tam za bardzo tutaj w tym przypadku nie interesują. Mamy nowy model, maga, sorcerer. Czarno, księżnik. Sorcerer. Dotąd wabry. śniegu najebało, pokazuje rączką. <laughs> nie, to, to, to nie jest, on ma tą rączkę tak przekrzywioną. Ja widziałem takie memiki, gdzie on tam kartę trzyma. Czy to jest twoja karta? <laughs> Is the card you chose? No. A, bo myślałem, no, że trzyma kartę i do tego, do terminala przykładowo. Dla fanów wrestlingu na pewno znacie ten ruch, który się nazywał chopsem. Po prostu. Chopping no. air. Ktoś powinien go przerobić i mu zrobić taki leniard e, z korpo, że on po prostu się przychodzi i się odbija do, przy przejściu, właśnie. Tak jak... Wiesz, i no, ale widzicie, ale tu jest na przykład tak zrobiona skałka, że jakbyśmy chcieli go zrobić bez skałki. Tuż miałbyś problem? No to. O tak jak Neo w Matrixie, jak kuli unikał i się tak pochylał do tyłu, nie? No to on by też taki pochylony był. Do tyłu no chyba żeby. No, trzeba go było, po chwinach go ciąć i mu no, chciałby nic nie ciąć, mhm. tylko mu trochę podsypać, trochę więcej, właśnie jakiegoś kawałek wypraski mu wcisnąć i później zasypać piaskiem. To trochę. Mimo wszystko jest na skałce, no po prostu na niższej skałce. Mhm. W... No. Znaczy, tutaj jak przy każdym takim modelu, ja uważam, że Games Workshop ma na tyle technologii, że wszelkiego rodzaju takie efekty energii, płomieni, dymu mogą tak wyskalptować, żeby one były totalnie jako coś opcjonalnego. Nie każdy lubi te rzeczy. Często jest tak, że masz tylko jeden model z jakimiś takimi właśnie fikuśnymi pierdołami i z jednej strony czasami jest to właśnie fajne, bo masz na HQ czy na jakimś właśnie Czarnoksiężniku, że to się ma odznaczać, a czasami jest tak, że no mimo wszystko to się odcina od reszty armii, no i nie bardzo ci pasuje, jakby nie bardzo ci się wkleja z resztą tego. Plus, że początkujący adepci, którzy mogą stwierdzić, że ale, zajebiście ten czarnoksiężnik, wygląda jak chcę go sobie kupić, ale totalnie nie mam skilla, żeby w ogóle ogień namalować, żeby on jakokolwiek się prezentował, no to mogą być tak średnio przekonani. Co do modelu, ma fajną skórę. Nie wiemy, bo nie widzieliśmy wypraski starych, no na przykład Blight lordzi nie, nie Blight lordzi, Dead Shroudzi mają opcję włożenia dymu z muchami, że im z tych hmm. wiesz, kominów na grzbiecie wylatują hmm. muchy z dymem. To jest całkowicie opcjonalne, jeżeli tego nie włożysz, to model nic nie traci, bo to się wtyka. W... No, no to wiesz, tam wie, są bolce, jest... gdzie są wyloty kominów. Jak jest, jak jest tak rozwiązane, to wiesz, szapoba i, i zajęcia. No. Y jeśli chodzi o sam model, jeśli chodzi o zbroję i tak dalej, fajna postawa, taka wiesz, no nie spodziewam się czarnokciężnika, no się... który by jakąś super bojową, wiesz, skakał przez murek i w ogóle, wiesz, tutaj wbijał komuś, nie wiem, włócznie w, w serce czy coś. Natomiast jedyne, do czego bym się przyczepił, to uważam, że ten krest ze skarabeuszem, który ma z tyłu hełmu, plus rogi, to jest za dużo. Powinno być albo jedno, albo drugie, jak dla mnie. No, trochę tak. Chociaż przyznam właśnie, że Armor armor mi się bardzo podoba, bo to jest chyba w ogóle Mark 4, tak? Fajnie przerobiony na Thousand Sunów. Yy, I wygląda ogólnie spoko. Hełm też jest super. Tak, nie, yy, nie. Nie taki... chodzi po prostu o to, że się za dużo dzieje. Ewentualnie, wiesz co, mogliby sobie, jeżeli sobie teraz wygooglujecie yy, okładkę zespołu Ulver, która się nazywa Shadows of the Sun. Tam jest takie zdjęcie byka starczą słońca wpisanego w rogi. Jeżeli by zrobili taki myk, że zostawiają to poroże, które on ma, dają sobie pas z tym krestem i po prostu między rogi wpisują mu taki dysk. Po prostu płasko, płaski dysk. Mogą być tam jakieś zdobienia na tym dysku. Ale najlepiej po prostu... Może płasko, być hara, już może być logo cincha, tak, ale po prostu bez tego kresu, który to podtrzymuje, żeby to było jakby utrzymane pomiędzy tymi rogami. To myślisz, no właśnie, to, że... ale ta korona taka z niebiesko-żółtymi pasami, ona jest przyczepiona do hełmu, czy do kołnierza? Wydaje... Chyba do hełmu. Wydaje... Może, może być jako, poczekaj, jak, jak to się u Space to nazywa, bo y, ci, y, o Jezus, kośnicy y, tego nie mają. To się Te kryształki tam są, co, co ci amplifikują. Y, Psychic ten... Hood. Właśnie, to może być coś na zasadzie Psychic chuda. Nie, sorry, bo zauważ, że to jest obrócone razem z głową. To nie jest na środku korpusu mhm. wychodzące z żbietu, tylko jest obrócone razem z głową. To jest znaczy, element hełmu. Myśl, myślę, że to ma być tak, jak jak ogólnie mają te kresty takie... No, -taki, dokładnie. -taki, więc tak. dla, mnie, mhm. dla mnie to poroże to jest za dużo. Po prostu za dużo jest naćgane, albo jedno, albo drugie. I będzie okej. Okay. Okay. No, ale wiesz, to tutaj... Fajnie, że są... Fajnie, że są te małe płaszczki cyńcze, tak. nie? Załączone. Są Alonso odłączone tego efektu i trzeba to później, ewentualnie by trzeba było to ucinać. Tak, bo on, zakładam, że to jest, wiesz, on że on je przyzywa właśnie Widać je z daleka, jeszcze w warpie są i dopiero wylecą przez ten portal. Bo one są dużo, większe właśnie, ten one ma... są dużo większe jako wiesz? model. Tak, no w, w realne modele są większe, tak. No. no, na realnych modelach to ci chłopaki stoją i latają, więc. No, dokładnie. One są większe niż podstawka. Dużo większe. Bardzo fajne, bardzo fajne. Natomiast, no tak jak mówisz, Wincu, no, fajnie było, gdyby to była opcja, ale, wiesz, nie no, ma... No, zobaczymy wypratkę. Nie ma tego, czego... Nie ma czegoś takiego, czego by się nie dało uciąć i, i, i zaszpachlować trochę, nie? Oczywiście, oczywiście. Ale i tak armia ta Ozenzanów wizualnie jest jedną z fajniejszych armii, bardziej unika unikalnych armii, moim zdaniem. Fajnie, fajnie. To, tak, tak. Wiesz co? I... i... Fajne w ogóle jest tam to zderzenie tych Grey Knightów, czyli Psykerów lojalistycznych z czarnoksiężnikami hałośnikowymi, nie? Hmm. Także masz tutaj dwie takie przeciwstawne siły, które są... No to dojdziemy, nie, dojdziemy to do boxa dojdziemy. Hex-Fairage. Dojdziemy. Na razie dojdziemy. samego Sorcerera mówimy, nie? Dobrze, Leć, no. lećmy dalej. Mamy trochę Nekromundy i tutaj mamy bardzo ciekawe modele, bo mamy modele, które przede wszystkim mamy takich Nacht guli które są świetnie pomalowane w ogóle. Bardzo chciałbym umieć tak malować skórę. Płaszczyk. Fajnie skórę zrobiła. No. No. E, bardzo mi się to podoba i bardzo, bardzo fajne modele. Nie będziemy się opowiadać w zasady, po prostu skupmy się na modelach, bo to, że tak nas tak, bardzo tak, interesuje. To fajnie, dynamiczne pozy. Widać, że oni idą i oni się skradają, oni są właśnie tacy cisi i będą... Jedyne co słuchać to właśnie, yy, wiesz, skrzypienie tych pasów, rzemieni i tak dalej i ewentualnie jakieś mechaniczne... Ksz, ksz, ksz, tutaj na jego łapkach i ewentualnie bzyczenie energetyczne miecza, które tam zaraz utnie głowę. No i to dziwactwo, nie? Ten koleś, który kontroluje właśnie z te, te, tego węża, kurde, cokolwiek to by nie było, który może wykopywać się z ziemi daleko od niego. No i ten mały ludek jakiś <laughs> w ogóle. Ale też znowu. W nosidełku, nie? Nie, on jest, tak, on jest raczej w jakimś. Nie, on nie ma nosidełku, ma plecy, ma jakieś plecy, ale zobacz, że on jest na jakimś tym murku, na kawałku murku jakimś jest, nie? Gdyby nie, to by było by był normalnego wzrostu modelem, nie? A, bo to nie jest jego modelem? Nie, nie, nie. To jest jakiś, to jest jakiś tak wygląda, że jakiś tregra jakaś, nie w ogóle. Okay, okay, bo tu to ma płaszcz normalnie i, i, i tak dalej. Także fajnie. Bardzo fajna stylistyka. House Delac jest jednym z takich dziwniejszych też domów em, w Necromundzie. No i, koło, no i to latające PC Spector, latająca taka płaszczka. To miała być pewnie jakaś płaszczka. To jak Matrixa, Hunter Killery, nie? Tak, tak, tak. Te, co tak tylko, że one były tam ogromne, nie? a tutaj są... to jest malutkie, nie? Mi to się też trochę kojarzy z Half-Life'ie. Half, Half Life Dwójce były takie latające pierdółki, tylko że one miały piły zamiast takich macek jakichś dziwnych no ale fajna przeszkadzajka i bardzo fajny model bardzo klimatyczne bardzo klimatyczne modele no i bardzo ładny ma swój stylny romunda co co ma swój stylny romunda niewątpliwie. Ma, ma to jest naprawdę taki prawdziwy steampunk gotyk punk w ogóle nie naprawdę można no. właśnie właściwie nie steampunk bo steampunk to co innego bo taki gotyk punk i taka, taki brudny brudna czterdziestka po prostu nie tak. w ogóle Sorry chłopaki, yy, przeglądam sobie Warhammerowe rzeczy i mi mignęło ze swojej grupy nightlordowej. Koleś, yy, koleś obkleił ogólnie z zwłokami gwardzistów we flakarmorach i napisał Does it count as extra armor? <głos> Na rajdowie. <głos> wiesz, zwłoki takie wiesz popcinane w pasie łańczuchami przypięci, nie? Flakarmor. <głos> <głos> po polsku to nawet dwuznaczne trochę, bo, bo flakami się... Tak, <głos> Dobra, mnie to strasznie. lećmy dalej i właśnie mamy tutaj tych dwóch bohaterów, o których rozmawialiśmy i potwierdzenie tego, że to był model, który bardzo, no był to modele, które da... już długo czekały na swoją premierę, bo mamy tutaj nic nadzwyczajnego ten koleś, to nie jest nic nadzwyczajnego, a jest to starost. Mi się wydaje, że tego Krasa widziałem już lata temu, gdzieś przy jakimś innym evencie. Możliwe, tego... że gdzieś pokazałeś że może że być w że migną gdzieś, e, natomiast jest to wiesz, stary pancerz, o to mi chodzi, nie? że to jest stary pancerz. Tak, tak, tak, A sam tak. nekron no, nie jest niczym fantastycznym, no. jest po prostu. No, Ludzie mówią, że jest kiepski, bo coś tam jest bardzo statyczny, ale nekroni tacy są. Ma głowę za bardzo skręconą, no trochę ma. Ale ogólnie... Powiedzmy, że oni w czasie wolnym parkuru nie ćwiczą, no, no, tak. No, oni... Model w klimacie, model, wiesz, ma stylistykę, do Arbyn, bardzo fajny ten toporek ma. Jeden z kolejnych lordów, którego będę miał i cieszę się bardzo, że, że taki wyszedł. Natomiast ten jest to model, który jako sam model w życiu by mnie nie, nie ruszył. No i do jasnej cholery, dlaczego Necron ma czaszkę Necrona, a Stormcast ma czaszkę jakiegoś ne e Chaos Warriora? Dlaczego on nie mógł mieć czaszki Storm właśnie Stormcasta jakiegoś? W sensie Nekron nie mógł mieć czaszki Stronkasta. Czemu on, Nekronik zabijają, sto, chodzą po trupach swoich, a ten chodzi po trupach przeciwników? <grych> no, w każdym razie. Wiesz, ty, ty mówisz, żebyś nie kupił, a ja, ja bym kupił, bo podoba mi się tak samo, jak mi się moi starzy Stronkasti podobają. Zygi zaraz ci wytłumaczę, bo ta kulka, którą on trzyma w ręce, to jest Resurrection Orb i on tego koleśka, co tutaj okay. nogami ma, masz to on rację. zaraz go postawi na nogi. Masz rację, tutaj masz rację, że to jest zalążek długiej przyjaźni. <grym zainteresowań> uratowaliśmy życie. Drugi raz dzisiaj. <grym zainteresowań> Naleję nalej mu do otworu gębowego troszkę gerjawit farma farmatonu i <grym> zaraz... <zainteresowań> Boże, Jezu, kapitanie, uratowaliśmy. Dobra, mi po martini. Jezus, Maria. A no. bo mu strzyknie materię pozakosmiczną, i wszystko się zmieni z mecha kutasy. <grym> Chujowa armia <grym> Dobra, zobaczmy sobie tutaj. The to House of Pin. Co, to mówisz? Nekroni na, na, na mają House of czy Clan of? House of chyba, nie? Ale czego? Czy Dynasty? The Dynasty. to o to chodzi? chodzi. Tak, dynastia, dynastia. Sam, sam ten Stormcast jest ok, On jest po prostu taki ok. Taki zwykły, fajny, zbie. taka klasyczna bohaterska poza, mam dwie broni i jeszcze nie zdecydowałem, którą ci wjedzę. Taki Ta, trochę bo nie? Jak... Jakby wiesz, y Trochę nic tak. w tym modelu nie jest, wiesz, nie jest super złego, ale też nie jest, bym powiedział, super, wiesz, znaczy, takiego wow. Nie tylko no. chodzi o to, że to nie jest taki model, którego bym się spodziewał na limitowaną edycję, nie? Po prostu bardziej coś fantastycznego bym chciał na, na, na, jako limitkę. I do, co, dokładnie to samo mam w z No jest okej okay model, ale to... Z drugiej strony, z drugiej strony jest to fajne, że jest to model, który jest wyjątkowy, nie z tego, dla, nie z tego powodu, którego wygląda, tylko, że po prostu wyszedł w odpowiednim czasie i z nie okazji, bo trochę Ty mnie wkurza rzeki... często, to trochę mnie wkurza często to, że jest jakiś zarąbisty model, naprawdę super. Albo rzecz, która jest limitka na przykład, mapy do Horus Heresy, I to jest limitka. No dlaczego to jest limitka? Dlaczego każdy fan Horus Heresy nie może skupić mapek, wiesz, światło gdzieś tam się coś dzieje, nie? Słuchajcie, a limitki, nie, nie macie wrażenia czasami, że limitki w GW to jest tak, na nie do końca może tak, ale, że limitki to jest trochę jak produkty z tyle zakupów, to znaczy, że to jest, to jest model, bądź wiesz poza jakiegoś modelu, którą oni uklepali, i po prostu ktoś stwierdził, jest ok ale dupy nie urywa i po prostu rzucimy go, wiesz, rzucimy go jako limitowaną to paru maniaków kupi, a tą naprawdę dobrą pozę, ten naprawdę dobry model to rzucimy do ogólnego handlu, no bo strzelamy sobie trochę w nogę, wiesz, mając ten super zajebiaszczy model, który absolutnie każdy chce i każdy kupi mhm. i po prostu rzucimy ten taki powiedzmy 6 na 10 w małej ilości, bo i tak ludzie będą zadowoleni, bo nie jest no, dły, maniacy i tak kupią, nie? Jeszcze mam taką hipotezę wynikającą z tego, co obaj, obaj powiedzieliście, że te modele limitowane to właśnie jest mała szansa, że będą jakieś super, hiper, mega, dynamiczna poza, stoi czubkiem palca na nie wiem, w cienkim i tak dalej, tylko to będą takie prostsze raczej modele właśnie nie, nie, bez fajerwerków, bo z racji tego, że ich defaultowo robią mniej, po prostu liczbowo jest ich wyprodukowanych mniej, to nie chcą inwestować w super mega formę mhm. do MOSYS-u, tak? No i też nie mogą mieć super specjalnych zasad, bo wtedy byłoby zarzut, że 40 zaczyna się robić pay to win. Pay to win. Że mhm. musisz zdobyć ten limitowany model, musisz go gdzieś kupić na ebayu, albo grać proxem, no co w, oczywiście w Magicu też możesz sobie drukować karty, nie? Nikt ci nie zabroni tego, jak grasz sobie z kolegami, bo nie o to chodzi w Magicu, żeby grać oryginalnymi kartami w towarzystwo tak sobie z, z kumplami, tylko bo nie wszyscy oczywiście zbierają, tak? I dlatego Pewnie one takie nie są, nie, ma, nie mają specjalnej zasady, że tylko ten może skreślić dwóch nekronów podczas tury, czy tam mm -hmm. Ma, ma no, no. Dobra, leźmy dalej, którzyśmy się już nagadali. No i tutaj mamy y, omówiony jeden z najfajniejszych modeli, na który nie mogę się doczekać, a mianowicie mamy do królbojsów szamana na. na czym? Jaką się nazywa? E... Jak się nazywa ten Gops Gopsprack. Gops się nazywa ten. ten, ten. Gryfosempie. Tak. Albo gryfobiegie. Korps ripa wulcza. O. Korps ripa wulcza. On się nazywa Gops a to jest korps ripa wulcza. Jezus Maria, kiedy ja nie mogę doczekać na ten model. Gryfosępie, Powiem szczerze, że to jest model, który nie, na pewno będzie się bardzo przyjemnie malowało, bo po tym jak malowałem ten model z Kingdom Dev, skrzydła się naprawdę fajnie drabuszuje. Bardzo przyjemny jest proces drybraszowania i glaizowania skrzydeł. Potwierdzam. Na, to... na, na Indraście też mam zdraj skrzydła no. Super. Spoko. i Super. I naprawdę prostym, prostą techniką można e zajebisty efekt osiągnąć. I nie mogę się doczekać tego modelu. Cieszę się, że będę miał taki, wiesz, centerpiece ogromny w swojej armii. No i jestem zajerany nadal wyglądem tych orków. Cokolwiek byście nie mówili, Lord of the Rings, nie Lord of the Rings, cokolwiek mi się te orki podobają, bo są bardzo Grimdarkowe, bardzo mroczne i no kolesie, którzy porywają ludzi dla ich miecha i skóry, no co może być bardziej... Ludzkie pogotowie. No, tak. No, tak. Plus, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten szaman zabił świętego Mikołaja. <głosy> Tutaj na górze, w sensie na czas na, tak. na, na, na, na proposzcu, nie no to jakiś, wiesz, jest pewnie... Wiem, czarnoksiężnik, tam sobie zobaczcie zwróć, zwróć, jak widzieliście model, on ma tyle duperelków. Tu ma jeszcze jakąś rękę, nie pamiętam co to była za ręka, ale to jest jakaś ręka jakiegoś maga, którą on sobie przywiązał i, i czaruje z niej. Piuro na pewnie. Tam ma to jakieś, y... były jakieś zasady, gdzie to, czy ja to jest ręka. Y... Nie pamiętam. W każdym razie. Rola, A. wygląda jak ręka. Nie, to wiesz co, to może być ręka, jak, jak jej, i sięgamy do flafu. To może być y, ręka tego, y, ty, ty, ty, ty, to jest Lizardmenów tego czarnoksiężnika. księżnika. Nie, tutaj jest się... napisane, że coś jest Lord of Change, ale nie wiem, czy on go pokonał, czy to po prostu jest wspomniany. A, to może być, no też może być. Nie Lord pamiętam, ale było coś, że właśnie czyjąś rękę uciął sobie jakiegoś maga wielkiego, no a tu jest jeszcze, y, zmienimy, jeżeli zmienimy sobie tam trochę główkę, zmienimy sobie kolesie na tym. Tymi. Jako genericowe HQ otoś, I to jest znowu kolejna rzecz, że będę musiał kupić to dwa jest takie. To bardziej fighter, nie? Niż mag, tak, tak, ten tak. To, ten jest ten to jest zwykły fighter, tak i cieszę się z jednej strony ale no, wydać pieniążki na dwóch a chciałbym mieć dwóch natomiast chyba, chyba zrobię już tak, że naprawdę jak, jak sobie wykupię tych Król Boysów i snaga Boysów to zrobię sobie dłuższą przerwę od kupowania modeli na jakiś czas, bo nie będzie trzeba raz, że ich wykończyć, a dwa, że trochę już zaczynam grać, więc jest też plus jakiś, no, co tam? Dygi, a znaczy, bo to, to trzeba by wypraski zobaczyć hmm. i podejrzewam, że GW raczej ci nie da takiej opcji. Ale, y, samego Sempa to myślę, że spokojnie łeb można by jakoś tam tak, misternie zmagnetować. Kolesia też pewnie. Natomiast y, wiesz, tron, y, tron, kwestia taka, że podejrzewam, że Tron można zrobić taki sam dla obu, tylko pytanie jest, czy oni mają jakby ciałko to samo? Czy prawie, że cały sam model jeźdźca jest do podmiany... Wydaje, też wszystko, mówię... wszystko od grzbietu w górę jest tak, osobne. No tak, też tak, mi się tak, tak wydaje. To wydaje. To no, wydaje. To, no to stary, no to kupujesz to jeden model, ja chciał... miserna, mi magnetyzacja no, to, i wiesz... to nie chodzi o to, że ja bym chciał mieć móc zmieniać, ja bym chciał mieć obydwa. Bo czasami chcesz, chcesz wystawić obydwa modele w armii, nie? Chcesz mieć i Maga, no to... i Kolesi, no to poczekasz sobie do na tą gwiazdkę do a na, to na drugiego, no. Tak, no wiesz, spokojnie tutaj wiesz, akurat pieniądze nie są problemem, tylko chodzi o to, że kwestia świadomości ile pieniędzy wydaje jest problemem. <laughs> to... No to dlatego mówię, ro rozłóż to na rok i będzie ok, nie? A tam rok. Ain't nobody got time for that. <laughs> Dobra, jedziemy. Świetny model, nie mogę się doczekać. Zobaczycie go na streamach, jak go będę malował. I będę nim grał pewnie. E, Horus herry. Wincu, jedziesz tutaj, opowiesz, możesz opowiedzieć historię, bo to, to jest ten model, który to jest ten? Tak, to jest ten model, który tak, powiedzieć historię. To jest, to jest ten model. O, ogólnie mam kilka hipotez, co do tego że Fager może coś podpowie. E, jak wiecie, kiedyś, znaczy kiedyś, parę, z miesiąc-dwa miesiące temu wyszedł Malo Gauss, The Twisted, model, który już miał od chyba pierwszego podręcznika do Chorus Herezji Zasady, natomiast bardzo długo czekał na model, no i jeden z zamawiających zamówił sobie ten, ten model gdzieś tam i przez przypadek przyszedł mu jakiś tajemniczy model, inny w tym no i okazało się, że dostał taki generikowy model Pretora do synów Horusa. Bo jak wiecie, w herezji Horusa zazwyczaj starają się poza bohaterami imiennymi i takimi totalnie generikowymi HQ wypuszczać jeszcze po dwa modele dedykowane dla danego Legionu. I to jest zazwyczaj jakiś tam model w jakimś tam marku Power Armora, zazwyczaj który najczęściej jest używany w danym Legionie. Plus model w którejś z terminatorek, też zazwyczaj tej, która jest najbardziej dedykowana, chociaż Ford z tym miał różnie, tak? Często terminatorka Pretora nie pasuje do terminatorki, legionowych terminatorów, co jest z dupy, ale no nie przeskoczymy tego. Natomiast plan, moja teoria jest taki, że ten boks, który ma herezyjny wyjść, ptaszki świerkają, że na jesień, on ma w sobie zawierać właśnie synów Horusa i e, Imperial Fistów. I ja znaczy, generikowe że generikowe modele, ale na pudełku pomalowane w, no, w synów tak, tak, i tak, tak. tak jak mieliśmy przy of Adkalf, mieliśmy World Bearerów i Ultramarinsów, to tak mhm. tutaj mają być syny, syny Horusa i e, Alpha Legion. Oczywiście można kupić boks i wszystkich pomalować w dowolny Legion, jaki tam chcecie. Tak? Mm -hmm. e, więc podejrzewam, że plan był taki, żeby posiedzieć na tych modelach i e, biorąc pod uwagę, że na przykład Synowie Horusa jako no, ci jedni z głównych antagonistów he herezji Horusa mogą się cieszyć jakąś tam popularnością, to oni jakby na fali tego wypuszczą ten model, który tutaj teraz widzicie w Power Armorze z Power Fistem i e, Volkite Serpentą. I do tego jeszcze dokoptują ten drugi, bo zazwyczaj ich wypuszczają dwa, z, w, w terminatorce. Spodziewam się, że katafraktowej, bo Abaddon jest w katafraktowej i Jasterianie też są w katafraktowej, kata więc to by jakby. I w opowiadało. tym nowym pudełku też są katafrakci. Tak jest. Także to by się wszystko razem zgadzało, więc ktoś, ktoś albo się pomylił, albo taki po prostu był ruch marketingowy, żeby zahajpować trochę, zwłaszcza, że ostatnio no nie, nie, nie wypuszczali za dużo. Plus, że od wieków nie wypuścili nic dla synów Horusa, więc pytanie jest, czy, czy ktoś to nie zrobił tego przecieku jako po prostu taki, taki myk marketingowy, żeby jakby raczej godzin, jest słabo modelu. opłacany pracownik w dziale pakowania po prostu. tak, mógł dać ciała no możemy mhm. oczywiście, wiesz jak to się mówi nie dopatruj się, nie dopatruj się teorii zawisną... w teorii spiskowej tam, gdzie można wytłumaczyć to niekompetencje no, tak, dokładnie sam model jest spoko, wydaje mi się, że proporcje ma już pod tych ma wyższe proporcje te, tak, te bardziej tak, pod, tak, pod tak, zdecydowanie tak. Te, pod te nowe modele, które mają wyjść Uwijaj się pa. więc z podsumowaniem bo chcę się pospuszczać. Dobra, Dobra. Ogólnie no co, dwie opcje główki, malowanie główki USA i takie se. Heum, szczerze powiedziawszy to jest jedyny jakby minus tutaj mojej tego modelu dla mnie. Heum wygląda bardziej na tych na Iron Warriorów niż na synów Horus'a, jeśli chodzi o samo faceplate, bo bo kita jest okej. Okay. Wszystko inne na modelu się zgadza. Power Armor, Serpenta. Serpenta jest fajną opcją ogólnie. Power Fist, przepraszam, nie Power Armor. Wszystko się zgadza. Fajny model. Szwagier, oddaje głos do studia. Znaczy tak, popieram wszystkie. <głosy> dziękuję, dziękuję. Tu Warszawa. Wszystkie akcje mające na celu poprawę proporcji i wzrostu marynców ja popsuję bardzo tak jak wiecie, bawiłem się w jakieś tam zabawy kiedyś, true scaling toll scaling różnie to się nazywało Wychanie kawałków plastikardów uda na przykład, albo w tors, żeby troszkę poprawić, także jeżeli takie rzeczy będą dostępne domyślnie, a wszystko wygląda na to, że będą, bo i malogerski już jest lepiej ustawiony proporcjonalnie i ten koleżka tutaj, którego widzimy w pięknym Mark IV armorze, piękny Maximus z runami, z planety Ktonia, z okiem Horusa, wszystko jest to, co powinno być. No i te i te modele, które były pokazane na przeciekach, na kartoflowych fotkach z dużego pudła Heredie też są podwyższone w Mark 6 Armor, o ile dobrze pamiętam. Tak, to są szóste. Te... Więc no bardzo mi się ta inicjatywa podoba i jestem jak najbardziej za tym. No to pudło herezji oczywiście sobie kupię, no bo jak? I do tej pory miałem plan, że sobie zrobię na salamandrów, no bo zacząłem salamandrów troszkę kombinować. Ale jak widzę tego kolesia, ten model, no to no zaczynam się wahać jednak nie w Synów Chorusa trochę, Zwłaszcza, że miałeś dwóch kiedyś, pamiętam. Synów Chorusa? Jednego. Miałem jednego. Jednego. jest teraz zresztą White Scarem ten Synchorusa, który kiedyś był synchorusa. Mogę. Z... A miałem trzech Alfa Legionów, których właśnie truskelewałem wtykając w plastikę. Ogólnie fajnie, że model ma y, jedna zupełnie mhm. rzecz. To jest to, co robi w modelach kerezyjnych. Oni mają niby dosyć duże detali, ale to nie jest aż nie tak przeładowane, mhm. że na każdej, wiesz, jak, jak w niektórych modelach w czterdziestce, mam wrażenie, że modelarze po prostu, znaczy rzeźbiarze mają tak, że jak jest płaska powierzchnia, to coś na niej trzeba dokleić. Mhm. Czy znaczy, te też są mniej trochę. powiedz a, a ja dokończę, zakończę wątek żartem. Więc jak już powiecie, wszystko co chcecie obaj o tym modelu, to ja rzucę żarty. Jest dużo rzeczy, ale one są mniej zdobne, lub też są bardziej schludnie pomalowane, bardziej jakoś tak spójnie, tak, że nie ma takich. Tutaj jest białe, tutaj jest jakiś, wiesz, Purity Seal, tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. Są, jest, koleś wygląda jak choinka. To jest bardziej zielony armor, złote zdobienia, czarne detale, spod, wiesz, czy czerwony spod kolor i do widzenia. Bardziej takie spięte mhm. gama kolorystyczna jest. Co chciałem powiedzieć jeszcze tak a propos bo boxach Horus Herezji trochę odnośnie, tak, trochę abstrahując od, od samego modelu tutaj, który widzimy, Tu mamy chyba jeszcze nie mam, a, mamy tutaj jeszcze jakąś fotkę. Nie, to mamy tam tego starego. No, no, e, Małogersza e, mamy. i ostatnich <śmiech> ostatnich przebojów z dostępnością Kiltima, na przykład nie. Regionalny, mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo, ale regionalny zadzwonił do Kryspina, do naszego właśnie właściciela sklepu lokalnego i mówi mu, że no, ale to masz aż tyle ludzi na tego boksa, wow, super, nie? I Kryspin mu wypalił, stary, wy jeszcze nie zapowiedzieliście oficjalnie boksa do chorus z herezy, ja już mam 30 osób na liście. Ludzie nie wiedzą, co będzie w boksie dokładnie, nie wiedzą, kiedy będzie, nie wiedzą, za ile będzie, nie wiedzą, jakie będą zasady, jakie modele, nic nie wiedzą, a już jest 30 osób na liście. I kolejszowi chyba to uzmosłowiło, że jednak w Polsce coś się chyba dzieje w ogóle z, no, z hobby, że są zapisy na ludzi. Na przykład ym, ludzie na Kiltima na te boksy już się zapisują, które będą w grudniu i tak dalej, i tak dalej będą szły, nie? Sam jestem już zapisany na kilka boksów, więc yy, tak, tak tylko tak w kwestii yy, takiego, takiej, yy, od, no inny, in, inny no. myśli. Dawaj, słuszna uwaga. Zakończę żartem. E, fajnie oczywiście, że jest opcja w hełmie i bez hełmu, natomiast ten i to jest bardziej wina malowania niż rzeźby tej głowy, ale jak przyjrzycie się, to, to jest, to jest taka mina, jak pójdziesz do urzędu skarbowego, do okienka, odstoisz w kolejce i dasz temu urzędnikowi dokument i się okazuje, że przyniosłeś nie ten dokument co trzeba. To To jest jego mina taka. I nie ten formularz, zmieniliśmy, zmieniliśmy formularze wczoraj, nie? Proszę Pana, tutaj jest źle. Tak, o kurde. I w kolejnym artykule z 21 lipca mamy odrobinę informacji o starym świecie. Szwagier, ja tutaj oddam pałeczka Tobie, bo chyba mam wrażenie, że Ciebie z nas trzech najbardziej jara pomysły. stary I Jest całkiem możliwe, że tak właśnie jest. Jak przewidziesz to niżej, to tam są w mm -hmm. punktach wymienione w sumie te chyba najważniejsze rzeczy, tak. które o... Podstawki. Kwadratowe czy okrągłe. Oczywiście kwadratowe. No niespoko. Mamy potwierdzenie, że będzie tak jak w starym kamerwiaku poruszanie się tymi oddziałami podstawek podstawek, tak? Mm -hmm. Skala 10 mm czy 15 mm, Nie, absolutnie nie. Będzie taka skala, żeby stare figury pasowały. Rulsy nowe czy ósma edycja. No jedno i drugie, nowe ale wynikające z, z ósmej edycji. Frakcje nazywające się tak jak się nazywały fantaziaku, czyli nie copyright friendly, mm -hmm. no i co z settingiem, że to się będzie działo wcześniej po prostu, tak niż end times. <śmiech> na pewno kwadratowe? <śmiech> tak, na pewno. Kiedy wyjdzie, no właśnie, bo od tego pierwszego ogłoszenia, że za tam 2-3 lata wam ogłosimy coś więcej, to już minęło tyle czasu, no ale powiedzmy tam prawka na COVID i inne rzeczy, no może tak się nie dzieje to dłużej, chociaż rulsy można pisać i z domu, tylko playtesting trzeba robić osobiście, tak? No ale nic, no. W każdym razie coś się w temacie najwyraźniej rusza. No i to, co wspominałem wcześniej, te elfy, które więcej zauważył, że mam. No mam troszkę mhm. elfów, ale. No, oni są na okrągłych podstawkach, ale wątpię, żebym ich kiedykolwiek do Sigmara użył, jeżeli w ogóle zdarzy mi się zagrać w Sigmara. Natomiast mogę ich bardzo szybko przebazować na kwadraty i będą akurat w sam raz do Starego Świata, bo to są wszystko modele... Ponownie, bo kiedyś je już miałeś na kwadratach. Kiedyś tak. Pierwszych, pierwszych kilku, których pomalowałem, to byli na kwadratę. E, jeszcze to chciałem powiedzieć, skala 10-15 minutów, bo ludzie się troszeczkę bali, że wydadzą coś w stylu Warmastera, czyli takiej właśnie epika do 40 i Warmaster był do do fantaziaka. Fantazy. Tak, był taki mi mini system, nie? Czy znaczy, figurki były mini. Mi się ludzie trochę obawiali, że wyjdadzą to, ale chyba, chyba nie. Chyba luzik. <śmiech> chyba luzik. <śmiech> chyba tego nie zrobiłem. No, <śmiech> ja Ci powiem szczerze, że... Ewentua e przepraszam, mhm. ewentualnie szpagier będzie miał primaris elfy. To <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, Czy ja, ja na pewno... Śledzę to, zobaczymy, natomiast ja kiedyś już próbowałem fantaziaka grać starego, no bo spoko, ale nie mam zamiaru wracać kolejnego systemu, robić już, już za dużo. No, ja powiem, że nie czekam z zapartym tchem, ale czekam. Mhm. Spoko. Lećmy dalej. <śmiech> Battle Sector. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie czym jest Battle Sector to odwołuję, do, odwołuję Was do filmiku, który już kiedyś zrobiłem, możecie wyszukać na moim kanale lub jeśli nie zapomnę to wrzucę gdzieś w, w karcie albo coś, tutaj w rogu. To jest gra, która wychodzi wykorzystująca modele, właściwie mi się wydaje, że chyba jeden do jednego to co jest drukowane i mamy na stole fantastycznie te modele będą wyglądać. To jest ogromny plus tej, tej gierki. Jest to turówka, z tego co kojarzę, i jest to turówka, która tutaj wyglądała jakby było, wszyscy by były taki luźny ruch, że tak powiem, ale jak zwrócić uwagę tutaj na zdjęcie, to tu są takie kwadraty i wszyscy chodzą po takich kwadratach. Nie po heksach, nie po niczym innym, tylko po kwadratach. I <śmiech> wydaje mi się, że może to być, dojdziemy jeszcze pewnie do tego punktu, ale jesteście pewnie na bieżąco z tym co Games Workshop robi ostatnio ze swoim IP, że przy, przy, przykręca śrubę mocno i że pewnie niedługo pójdzie i dorwie się do table, table, tabletop simulatora, jest pewna szansa, że to może być ich alternatywą na tabletop, tabletop simulator. Ponieważ jest to turówka, jest, są tutaj wszystkie frakcje, jest to stół, zobaczycie, nawet macie tam wystawienie po prostu jednostek, zaczynają z pewnego miejsca, nie to, że losowo gdzieś się generują, tylko dwóch graczy może grać ze sobą. I cała losowość jest. Oczywiście to są minus 52 HP i minus 41 HP, więc to jest zupełnie coś innego, ale podejrzewam, że będzie oparte to na prawdopodobieństwie, takim jakie jest w systemie i skillach, więc jest szansa na to, że zrobią taki właśnie alternatywę dla czegoś, co właśnie teraz zdejmują, no i ciężko będzie zagrać na piękniejszych stołach, wiemy dobrze, że Tabletop Simulator ma swoje ogromne wady, przede wszystkim paskudne modele w 90% przypadków, natomiast tutaj to wygląda naprawdę zacnie. I jak nie jestem za tym, żeby zdejmowali Tabletop Simulator, bo uważam, że niech się. jeśli ludzie chcą, to niech sobie robią, Natomiast z chęcią, jak będę miał chwilę, to chciałbym spróbować tą grę, ale nie na razie nie będę dawał za nią 100 coś złotych, tylko poczekam, aż trochę stanieje i będzie, będzie trochę, no, trochę tańsza. Tak? Możecie zobaczyć sobie tutaj trailer. Wydaje się to dosyć ciekawe. No i zobaczymy, zobaczymy, jak, się, jak ludzie nie wiem, po playtestach, nie, nie sprawdzam na Steamie, czy, czy, czy ludzie już pograli i czy, i czy jak się to ludziom spisuje. Nie wiem, jak Wy to widzicie, panowie. Znaczy, jest Jecha, to na pewno. Jest. No mów. Jest to na pewno coś fajnego, jak na przykład, nie wiem, y, podoba mi się Warhammer, podoba mi się IP, podoba mi się świat, lubię czytać książki. Y, pograłbym sobie Warhammera, ale jakby cały aspekt modelarsko-malarski mnie albo nie interesuje, albo nie mam na jego czasu, cierpliwości, pieniędzy. Y, jak najbardziej. A powiem, że jak usłyszałem turówka, to przyciągnęło moją uwagę, nie ukrywam. Ale pewnie i tak mi to nie pójdzie, więc. No ale zawsze możesz sobie obczaić. Możesz spróbować i co najwyżej po dwóch godzinach oddać. Nie? Ja będzie w promocji za 20 zł, to kupię i wtedy sprawdzę. Albo nie no, wiem, wie, może demo jest, będzie. To jest ogólnie moja zasada do kupowania gier. Teraz jak jest. Musi kosztować poniżej 50 zł yy, i wiesz, z przeceny. Hmm. Dobra, lecimy dalej, bo to tylko tyle. Chcieliśmy tylko zaznaczyć, że będzie wychodziło. 25 lipca mieliśmy kolejne dodatki do House Deluxe. Mieliśmy oczywiście, jak to się nazywa, nie Star Collective, teraz Combat Patrol Combat Patrol. do sióstr. I tutaj no, jest całkiem duża gama modeli, które się tu znalazły, bo mamy tutaj tych flagelantów, alkoflagelantów, czy tak? To nie jest przypadkiem to, co było w tym pudełku takim limitowanym, w, w co pierwsze wyszło z plastikowymi? Nie, nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Chyba to jest mniej więcej to plus rajno Nie mam pojęcia, ktoś, kto śledzi to na bieżąco, to mógłbym wiedzieć. To, tak, to jest rajno a tu mamy jeszcze, jak się nazywa ten czołg? No. no, analog Predatora, nie? Tak, ale tu gdzieś była jego nazwa. Kastigator? Nie, nie. Chyba to. Tak, był Purifier. To... No i mamy tutaj te modele, które już chyba omawialiśmy, te modele, nie? Tak były Tak, były. były pokazane, tak. Ten box. Ręki. Bardzo fajne. To jest stary, stary sektor mechanikus, który tak. wyszedł już paru lat temu. Tak, tak, tak, dokładnie. Karty do terenów, tutaj to. House dodał właśnie te modele, które wcześniej omawialiśmy, i rączki do. Orloków. Orloków. Wszystkie możliwe upgrade'y. Bardzo fajnie, że takie zestawy powstają. Mam nadzieję, że więcej takich będzie, bo jeśli ktoś gra dużo w Nakromundę, to często chce zmieniać i przyklejać takie rączki na Superglue, to jest bardzo fajne rozwiązanie. I można zawsze zmienić sobie uzbrojenie. Nie? Mhm. No i to jest coś... No, no, że Orloki mnie poz... kuszą, tylko nie, nie kuszą mnie pod kątem grania na nakromundę, mhm. bo nie chce mi się uczyć nowego systemu. Chociaż niedługo będę się uczył nowego Kiltima nie? Mm. ale bardziej pod kątem, żeby zrobić z orloków y, taki customowy regiment gwardii. Mmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Ogólnie każdy, każdy z tych gangów by się nadał, żeby jakiś y, zrobić, wiesz, planetary defense force. Ewentualnie, y, tak jak w Herezji, możesz sobie zrobić ten jakby własny regiment gwardii, taki, wiesz, jakiś z danego Układu Słonecznego. Także tu można hmm. naprawdę się popisać wyobraźnią. Ja wam powiem. Tylko skali by nie trzymało, bo zwykła piechota y, nekromundowa, zwykłe lojtki nie jacyś Augmented, Marinesie i tak dalej, są wzrostu primarisów. Nie, nie, nie, nie, wylemi, nie, to robisz, nie są, to są. Zaraz ci, zaraz, przynajmniej w herezji, jak to jest, jest, jest coś takiego, coś jak Legion Rules, tylko, że dla, dla, jakby dla gwardii, w cudzysłowie, w herezji. Jest coś takiego jak Jean, coś tam, coś tam, że ogólnie populacja jest po jakichś eksperymentach genetycznych i oni mają na przykład statline gwardzistów, ale albo siłę, albo toughness mają na czwórce. Wiesz mm -hmm. co, nie, nie zgodzę się do I wtedy do końca. możesz to ubrać. Znaczy, Zigi, mo może, może troszkę za daleko z tym wyjechałem, bo skleiłem model, y jak się nazywają, Palanite Enforcers. Mm -hmm, mm -hmm. No to jednego takiego Palanita mam troszkę przekonwertowanego, ale powiedzmy wzrost ma taki jak bazowy Palanite i on jest autentycznie wzrostu Primarisu. No, ale on nie jest zwykłym człowiekiem z tego, co kojarzę. On nie jest takim. No jak z... nie? Wydaje mi się, że bo on... To są policjanci, tak? policjanci w armorach mundurach. Bo, bo ja wiem, że Goliaci są ogromni, ale no Goliaci są ogromni, jest są, są ogromni. Chyba w ogóle są od tak, tak, Primarisu. Tak. Okej, okay, no dobra, no w sumie hmm. nie przemierzałem aż, aż tak dokładnie. Okej, okay, dobra. No w każdym można by, no tam skala ważny jest tak naprawdę podstawek, tak naprawdę, czy, czy, czy wiesz, a to, że model jest 3 mm wyższy, czy 5 mm wyższy, to tam powiedzmy jest to negligible, czy wiesz. Po prostu wyraźnię chłopaki, no boże kukurydza była dosyć mocna na planecie. To Czy znaczy, można że z planety o niższej grawitacji po prostu ludzie rosną Ale wiesz, wyczy, tak? wydaje mi się, że fajną opcją to, co jest to, co powiedziałeś, że zrobić taki właśnie nekromundian pdf, nie? i po prostu zebrali wszystkich gangerów i puścili ich jako, wiesz, ta się zabita tam, nie, i jak przy okazji coś zabicie, nie. To miałoby sens no, i... ma, można by tak zrobić, no. typu masz hełm, masz helm i wiesz, a przyniosłeś swoją broń, to nawet lepiej. Masz kolegę, masz. No to, ty, ty masz hełm, to masz lasgana, nie? <laughs> Tak. Hmm. Dobra, lećmy dalej sobie. No i mamy w końcu, dochodzimy do 26 lipca, kiedy pojawił się box Hexfire, czyli Thousand Sunny i Grey Knight. No i mamy tutaj tego czarownika, który nam się pojawił. Mamy tutaj Castellana Crow, który się pojawił. No i oni się pojawiają też. W I, tym stary tu... I stare wypraski. I stare wypraski i reszty śmieci. Znaczy, I nawet nosidełko Grey Knightowe tak. też jest. Inaczej, stare, stare śmieci z Grey Knightów, bo y, Thousand Sani mają te, w cudzysłowie, nowe, te, znaczy te świeże modele. te które... No mają 5 lat, bo w 16 No, no, roku no, no, no, no. Mhm. no tak, ale te, te, te jakby, wiesz, no, nie, nie rzucili tych starych, starych Thousand Sunów. Tych, te, no nie, nie, nie, nie. Mają. Więc mają te o, o, ostatnie skalpty jakie wyszły, o. No mhm. i tak, no i teraz czy pytanie, czy oni faktycznie się pozbywają tutaj tych starych Grey Knightów i później za dwa lata wyjdzie boks z fajnymi Grey nightami i będą mogli móg powiedzieć, że no tak, Hexfire nam sprawdzał, czy ktoś jeszcze chce grać w Grey Knightów, a to doskonale wiemy, że to już jest pewnie w planach coś, jeśli jest. Wiesz, jakbyś, Zygi, jakbyś się uparł, to podejrzewam, że bitsami z plastików i, i primarisami mógłbyś sobie spokojnie uskładać. No pewnie, że tak. Kupić ten box, dłużych, kupić primarisów nie? i ich po prostu tymi bitsami, jak mówisz, skonwertować. No jasne, tylko, że to nie każdy... Słuchaj, jeżeli oni dają na podstawku grud, gruz, tak jak tutaj i tutaj, bo zakładają, że ktoś nie umie tego zrobić, to w jaki sposób będą zakładać, że ktoś weźmie primarisów i skonwertuje na Grey Knightów, nie? Okay. Znaczy, wiesz, wiesz, stary, z primarisów konwersja taka, powiedzmy, podstawowa, to po najmniejszej linii oporu, czyli musiałbyś w dalszym ciągu mieć po prostu primarisów i jedyne, co byś zmienił, to są naramienniki mm. i głowa. I, i, i, i ja, mówię, ja mówię o takiej, ja, ja mówię o takiej, wiesz, okay, ja mówię o takiej dobrze. konwersji, nie? No mm. bo inaczej się już nie da. A te naramienniki chyba w miarę pasują, te, te, te stare, nie? Dobrze? Do... Nie, naramienniki i głowy pasują. Naramienniki, no, głowy, nie. ręce, plecaki, wszystko no, no problemu w takim razie, no. No, taka, także taka po najmniejszej linii oporu, mówię, konwersja. A bym sprawdził, jak to by wyglądało. Muszę sobie kupić jakiś box z i sobie sprawdzić, bo mam kilku tych, tych, tych. Huh, ciekawe. No nic, box y, nie, nie, nie wywołał jakiegoś, y, wie, wiecie, w fali ochów i jachów y, w środowisku z tego, co wiem. Fajne modele tych, tych charakterów, ale nic poza tym, nie? No, to Czy znaczy to są, wiesz co, to są... Pod stosunkowo niszowe frakcje, jakby mm. nie patrzeć, nie? No są, są, ale fajnie, że wychodzą, bo fajnie, że ludzie, którzy grają tymi frakcjami em, dostają trochę miłości, jak to się mówi, nie? Że ty, mm. trochę o nich zadbali, no jednak charaktera dostali, dostali nowy kodeks, ci też dostali nowego charak charaktera. Ale charaktera, którego na razie możesz tylko w tym boksie kupić, tak. I musisz ileś miesięcy poczekać, tak, aż tak, będzie tak, inny tak. dokładnie, więc masz przewagę jakąś, nie? Możesz sobie grać tym kolesiem. No, fajnie, nas to nie jara, nie? No i tutaj mamy, wracamy do Sigmara i wracamy do, znowu do fantastycznych modeli smoków. Mamy trochę lore i dwa piękne smoki. Czekaj, ja, ja muszę opowiedzieć historię z artu, więc była czeka, czeka, morda. Czeka, czeka, czeka, dobra, tutaj, morda, tak? wszyscy się cieszyli. Potem wyszedł z niej centaur z brudną mordą Kragnos. i ukradł koło zębaty na patyku. Potem wszystkie smoki obskoczyły w lot centaura i popsuł bramkę, którą smoki zbudowały sobie, żeby pograć na podwórku w nogę, zanim Baba zawoła na obiad. Koniec. <suszy> okay. Nie no, jeszcze smoki w akcie zemsy potem na kamieniu namalowały wizerunek Centaura w stylu y y malowy... Z małym y pindolem. Z małym pindolem, którego nawet nie widać. No <suszy> Dobrze, mamy smoki. Mamy smoki do... Yy, nie do, yy, do... Boże, do... do od, od pasowaliby do moich stormcastów. No możesz sobie kupić. Box niedługo wyjdzie. No. Jest to box, w którym możemy złożyć takiego smoczka i takiego smoczka. Obydwa są smokami, jak ja, my chyba żeśmy z żeby zrobili błąd. To są obydwa dobre smoki, w sensie po stronie orderu, tylko są po prostu dwa różne smoki. I to wszystko. Mm. Tak. tak, to jest, z filmików wynika, że Albo bracia, albo jakiś starzy przyjaciele, coś na tej zasadzie. Jeden no chyba założyliśmy, takim... że to jest jakiś właśnie ten. Sze -sze Szekspirowski układ, myślisz, ta. bracia, coś tam? Ta, ta, ta. Nie, że to jest jakiś zły w ogóle, bo był czerwony, a ten jest taki jasny i w ogóle Regal to ta chyba. Tak, blizny jest. ma i w ogóle. Tak, no właśnie. A w ogóle ostatnio. znaczy, mhm. ja wypowiem się szybko na temat modeli. Mhm. Y Od szyi w dół, super gęby mają strasznie disneyowskie. To po prostu, wiesz, patrzę na te modele, one są ładnie zrobione, ogólnie rzecz biorąc, ale patrzę na głowy tych modeli i wyobrażam sobie po prostu film Disneya o tych smokach, jak przeżywają, kurwa, przygody z jakimś, kurwa, małym chłopczykiem albo małą dziewczynką. Rozumiesz? Nie, ja ci powiem tak. To po prostu, jeśli, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o sam jakby charakter i design, wiesz, jednemu y, Earl, ten, Boże, ten szwagier, po, po, podpowiedz mi, Darth Vader, James L. James Jones. Pod, Jones. Odkłada głos temu z blizną. A drugiemu a ma, Vin Diesel. A, a drugiemu Vin Diesel i ten z blizną jest takim bardziej doświadczonym, wiesz, on już, on już nie jest idealistą i jest postacią mentora, który oczywiście w drugim akcie ginie i Jezu, ten w zbroi ten, wiesz, ten, ten, ten, w, ten w zbroi oczywiście po śmierci mentora ma doła, ale mała dziewczynka mu mówi, że dzięki potędze miłości uda nam się wygrać chaosem. i ten znajduje w sobie moc i kurwa udaje im się pokonać wiesz, pokonać od się pewnego momentu chaosu. bym napisał inną fabułę, że ten co przeżył, ten młody smok z armorem był bardzo smutny, ale zamieszkał z Timonem i Pumbą. zjadł dużo robaków i potem stwierdził, dobra, tak, ja, tak będę tak, bił chaos. Tak, stary. Dokładnie tak. Później, później zaciągnął się do logii cudzoziemskiej. Ergo z dostał zbroję i, I wiesz, na końcu wygrał z chaosem. I koniec. I w tym, w, i na końcu ten, na końcu leci Circle of Life Eltona Johna. Czekaj Wincu, bo, A... bo Hollywood dzwoni. Błędnia. Ja pier... a, żeś poleciał w ogóle. O Jezus. Maria. Ale tak. Demonetyzują za fragment muzyki Disney. Ja ci powiem tak, zgodzę się z tobą odnośnie twarzy, że są takie bardzo disneyowskie i takie bardzo. Yy, jak to się mówi? Nie, na mały... ten drugi mi się źle podoba, ale ten pierwszy z tym uśmieszkiem jest za to, mi się, to wydaje, są... mi się wydaje, że to jest problem, który wynikno, wynika z tego, że Smaug tak dobrym był smokiem, tak fajnie zrobionym i chcieli chyba trochę tutaj yy, podciągnąć się pod to, nie? Tak... Mo może no, tak, może, znaczy, może. wiesz co, na, na, pewno, na pewno te twarze przez to, że to są... Nie, nie wiesz, nie ma tej takiej podłużnej krokodylej paszczy jakby tutaj, czy dinozaurzej paszczy. Trochę bardziej na antropomorficzny, te... nie? Tak, tak. One dużo więcej emocji mogą oddać i, i wiesz, jakby jesteś... Podejrzewam, że też się wzorowali na tym smoku, gdzie Sean Connery mu podkładał głos. Ostatni smok. Nie wiem, czy kojarzycie taki film fantazy z lat 90. Yy, bardzo jest właśnie na to też ta smocza buźka robiona i troszeczkę mi się to gryzie z tym, że Sigmar próbuje uderzyć w te tony takie grimdarkowe, o których Zigi mówiłeś przy tych orkach nowych mhm. I, i rozumiem, że wiesz, no ci, ci dobzi, w to, wiesz stormkaści to nie, nie muszą być totalnie grimdark od góry do dołu natomiast jakby mi się ta smocza mordka mimo wszystko gryzie z, jakby z, z koncepcją w którą oni mają iść i jakby oni utrzymywali w dalszym ciągu ten taki format z początku Sigmara to jak najbardziej by to pasowało, nie? Mm -hmm. Ten taki disney high fantasy, taki wiesz. Przygody w różnych światach, teleportujemy się do różnych tych, nie? No dobra, fajne modele, tak czy inaczej. No, kurczę. No rozważam, rozważam. Pewnie będzie kosztowało 400 także wiesz, jak chcesz, to. To wtedy przesadny rozważał. Wiesz, co, na pewno na, na pewno modele. Mo modele o tyle fajne, że nawet można by je sobie kupić na zasadzie po generykowy model smoka. Po prostu nawet jak, jeżeli w ogóle w Warhammerze nie siedzisz, jak chcesz mieć fajny model smoka, to jak najbardziej. nie? No w sumie, co jest w Sigmarze copyright friendly i rzadkością. No. No. Na, na pewno ten z bliznami bez tych wiesz, zbrojnych elementów. Ja się tutaj. przyglądałem i nadal twierdzę, że to jest ten sam model, tylko głowa jest inna. Bo nawet ma skrzydła tak samo używamy. Głowa i łapki, tak, oczywiście, że tak. Tylko to ma spesane. przyklejone właśnie te zbroje, i powiedziałem, że ta głowa jest, jest właściwie. Tak, od tego, z od, te, od tej szyi to jest po prostu tutaj tak druga. Tak, tak, tak. Dobra, lećmy dalej. Mamy Forge preordery. E, co to było? A, o tej pani już mówili, mówiliśmy. Mówiliśmy, ale kiedyś. duży artykuł nam wrzucił. Chyba przez przypadek żeśmy to kliknęli. Dobra, mamy Sunday Preview i tu mamy powtórkę boxa Hexfire, że mamy kodeksy. Tam zdecydowanie oczywiście w limitowanych edycjach kodeksy też wyjdą. Zobaczcie, jak ładne. Du dużo ładniej bez tego brzydkiego logo. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że chyba przyzwyczaiłem się już powoli tego nowego logo i nawet mi pasuje ta stylistyka. Eee, kolejne nieczytelne kości dla Grey Knightów. Eee, fajne... Syndrom... Holmeski masz po prostu. Może tak, może tak. Zaczyna się chyba. No i jakbyście zastanawiali się, co się robi z kartami, to się trzyma, je, karty z poprzedniej edycji się trzyma na wierzchu, żeby przypominać sobie, żeby nie kupować kolejnych, bo te karty za dwa lata będą nieaktualne, więc wydajecie kolejne 80 zł. No i tak, no, do Bowl jakieś tam rzeczy. Bardzo fajne, bardzo fajne boisko do Blood Bowl Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, nie wiem, co to jest. Morlaków, Morlaków chyba, tak. Shambling and Dead 5, no. fajne. Podoba mi się. Eee, z Forge Walda do Middle earth Coś wychodzi? Tak, garnizon miasta Dale. O, widzisz? No, widzisz to? Tak? Nie widziałem, że coś takiego Hobbitowe jest. Hobbitowe klimaty. Mm. No i tyle. No i król Brand. No. I kto jest królem Brandem tutaj? Jeszcze niżej troszkę opis. Knight's... A, i Książę, Książę Bard II. Tak. No to są ogólnie, jak pamiętacie, Barda Łucznika z Hobbita. No. Ten, co ustrzelił z no. takiej wielkiej balisty smoka, Smauga. No to król Brand to jest jego syn, a syn Branda to jest Bard II, czyli to są potomkowie Aha, okay. yy, Barda, którzy brali udział w Wojnie o Piersi, no bo tam na północy też walki się toczyły i w, w, we Władzy tego nie ma w tabule, ale jest w dodatkach, tam mhm. gdzie Tolkien opisuje, co się działo w czasie wojny o pierścień to jest właśnie, że król Brand chyba poległ i jego syn Bard II przejął władzę. Fajne modele tak czy inaczej, bardzo fajne, fajne, bardzo, fajne. bardzo charakterne takie, no. Super. I spoko pomalowane, co w Forju jeszcze do niedawna nie było, Tak, było. tak, dokładnie. Może mają jakiś nowych malarzy czy coś. Okej. Okay. Tak. Um, co mu to jest koń w ogóle? E, tutaj więcej e, smoków, tylko że trochę już mniejszych z tego co kojarzę. Też mi się podobają. Ja to ja tam powiem że tego, tego posta nawet nie widziałem. Okej, okay. czy to mam wielkiego smoka, tylko że z jeźdźcem. Aha, czyli. Wiesz to co, czy one nie mają... będzie unit smoków z jeźdźcami. Ale to o, będą o, dwa czy trzy? Dwa. Wygląda no na to, że dwa. Wiesz co? I te smoki mają troszeczkę bardziej pociągłe, te mortki, i tu już to wygląda lepiej. Takie nie, mam wrażenie. No, nie takie błędy. same się wydają. Mają. Wiesz co? Ale zobacz tego na dole y, z zamkniętą mordką, co, no co tak tam miał. Y, może. Wiesz co, wydaje mi się, że są, wiesz co, może prze, przez wielkość, że one są mniejsze, mhm. y, te twarze są szczuplejsze i one tak bardziej wyglądają zwierzęco już niż tak, bo tamte są takie spłaszczone jakby. Mhm. Może, może to jest to, że może, nie może. wiem, albo po prostu tamte są w tak fatalnym kącie zrobione, że mam właśnie tą taką... Disney disneyowską cały czas, wiesz, estetykę. Podoba mi się nie kolejna wiem. rzecz, którą zauważyłem właśnie, że to jest kolejna z tego, co ja się... O, czemu tutaj jest w ogóle obcięty ogon? A, bo nie zakręca. Albo był on to... w Photoshopa, albo nie, nie za mnie za... on zakręca mowy. w drugą stronę, wiesz, po prostu go nie widać. Aha, bo... aha. Jak mi się tak. wydaje przynajmniej. Ehm... Kolejna armia, którą będzie można grać, bo bierzemy tego gościa jako swojego generała, tak jak tutaj jest napisane, i możemy grać całą armią tylko smoków. Czyli kupujemy sobie taki oddział, dwóch takich, trzech takich małych smoków, bierzemy tych dwóch i mamy całą armię do Sigmara. Pięć modeli, sześć, nie? E, bierzemy, kupujemy Behemota, tam, tego Great Garganta i kilku małych gigantów, czy gargantów, jak się teraz nazywają. I też mamy sześć modeli i mamy armię. E, w przypadku Beastclaw Raidersów bierzemy Tusk, Boże, tych Tusków i tam i tak dalej. I też mamy 4 modele, 5 modeli w armii, możemy grać tylko dużymi modelami. Bardzo fajna e, tendencja, bardzo mi się to podoba. Dla ludzi, którzy lubią mieć duże centerpiece i po prostu z nimi chcą grać. Nie wiem, jak to wygląda w, w kontekście kompetytywności i wydajności takiej armii, ale sam fakt, że możesz tak zagrać, jest bardzo fajny. Mi się podoba to. No wiesz, zawsze więcej opcji jest lepsze niż mniej Dokładnie, opcji. No bo wiesz, wchodzisz do sklepu, kupujesz trzy duże, duże smoki i 4 małe, nie? czy tam dwa boksy po, po dwa, czyli cztery małe. Wydajesz na no to, nie wiem, ile tam, dwa tysięcy, nie? Przychodzisz do domu, malujesz, masz armię gotową nara. To też są ludzie, którzy na przykład, wiesz, o ja, ale mi się fajnie malowało tego smoka i teraz muszę, kurwa, 20 piechurów, Tak Muszę, ja muszę, wiesz, to, to, dokładnie, że muszę pomalować, no, to nie? To. Żeby nim zagrać, tu muszę pomalować jakichś, wiesz, żobków, których nienawidzę malować. A tak jak, wiesz, tak jak w Gwardii, nie? Że ktoś może uwielbiać te czołgi gwardyjne, a jak musi, wiesz, o Boże, teraz muszę 50 gwardzistów nie jeszcze pomalować. Jest... nie musisz robić, możesz już teraz wystawiać. No, wiem, wiem, no. Dla, dla, dlatego mówię, no. nie? Że fajna jest ta opcja, że możesz po prostu na, na dużych tych modelach na w cudzysłowie, kawalerii sobie wystawić armię. No tak jak w, w 40 no, masz no, teraz jeszcze nightów, że możesz na nightach i na małych, na tych no, armigerach grać. No i no, no, no, no. no super, bardzo, bardzo, bardzo, fajna. bardzo fajna opcja. Dobra, to no. yy, Coś... Podoba mi się malowanie wewnętrznych tych błąd. Tak, to było gdzieś zdjęcie, zbliżenie tego i to, to jest zewnętrzne, co prawda, ale tutaj takie fajne popękane, no. Tu wygląda mm. taki efekt takiej przezroczystości trochę, nie? Żyłki, no, no, no, dosłownie. Żyłki, Ktoś się musiał tam wyżynieć, wyżynieć, na chyba, że to umniżyć, chyba, chyba że taki cienki plastik jest jest trochę łatwiej, nie? Jest też to możliwe. To nie są te farbki typu Agrelan Earth, które pękają, może, kurczę, po prostu użyte? Może, może. Tu chust wie, co tam było zrobione, to już jest, wiesz, sekret malarza, który pewnie zostanie, wiesz, jakoś tam sprzedany w jakiejś tam formie Cytadelkowej na kanale Warhammera. Nie. W White będzie pewnie tutorial, jak to zrobić. Dobra, lecimy dalej. No i hmm. mamy Kiltima. Mamy Kiltima, tu mamy Kiltima, i tu możemy się przy Kiltimie na chwilkę zatrzymać i trochę sobie pogadać o Kiltimie, bo pewnie śledzicie newsy odnośnie Kiltima. Śledzicie, Wincu, śledziłeś? Przez Was głównie, no bo byłem na wyjeździe przez hmm. pół miesiąca. Okay. No więc mamy Kiltima. Mamy nowy box, który wychodzi z dwoma frakcjami, wychodzi z orkami, wychodzi z Def Corps of Z komandosami konkretnie, nie? Co? Z komandosami, tak, dokładnie. Komandosami z komandosami tak tak, tak, tak, tak. Wychodzi z nowymi terenami orkowymi, które są fantastyczne i jak to oglądałem różne te poradniki, różne te battle reporty i tak dalej, to nie jest Kill Team, który znamy. To jest zupełnie nowa gra. Ze starym Kiltimem jedyne co ma wspólnego to nazwa, nic więcej. No i powiedzmy rozmiar gry, bo to nadal jest skirmisz. No tak, tak, tak, tak, tak. to oczywiście, że tak. Różni się sposób budowania armii, różnią się statystyki, bo się różnią o 40, różnią się yy, miary bo nie mamy już sali, mamy kółka, kwadraciki i trójkąciki i pięciokąty. Stary, pierwsze, co zrobię, to w rulebooku sobie markerem przy każdym symbolu sobie napiszesz. Że to jest A wiesz, same, że są ludzie, tak którzy dalej. twierdzą, że to się przyjmie? Wiesz, że są ludzie, którzy spadli z konia, czy z księżyca, że tak łatwiej, ładniej powiem, i utwierdzą, że to się przyjmie? Znaczy, stary, jeżeli im jest w ten sposób wygodniej, to niech sobie używają, niech nawet narysują, że tam, nie wiem... Moszna to jest jeden sal, to dwa cale i tak dalej. Proszę uprzejmie. Słyszałem teorię. Natomiast no... słyszałem teorię, że ogólnie to najpierw były kolory, że najpierw były znaczki w kolorach, że czerwony to jest ileś, coś tam, coś tam, a żółty to jest ileś, ale stwierdzili, że daltoniści będą mieli z tym, no, tym problemem, więc wprowadzili znaczki. No i całkiem słusznie. A, a wprowadzili znaczki, a ja stwierdziłem, że ale po co wymyślali kolorki, a później symbolek, skoro nawet Daltonista widzi, że cztery cale to jest czwórka, a sześć cali to jest szóstka. Kurwa, wiesz co, nie wiem, jak można próbować uprościć coś, czego się uczysz, kurwa, w klasach 1-3. Nie, liczenie bo, bo, to, do 10, bo to nie jest uproszczenie, to jest skomplikowane. Liczenie, liczenie, liczenie do 10 i, kurwa, linika, to jest coś, co opanowujesz w klasach 1-3. No stary. Nie wiem, no bo ps na szczęście nikt nas nie zmusza, żebyśmy sobie korzystali, i mówię, można to by to przeprawić na normalny Nawet, Nawet wiesz co, dla mnie, dla mnie to jest ruch taki jak w, w ósmej edycji. K, wiesz, k, jak miałeś różne typy jednostek, to ruch to był wielokrotności szóstki. Piechota ruszała się 6, pojazdy ruszały się 12, szybsze pojazdy ruszały się 18, czy tam 24. Mhm. To pozmieniali. Ten się rusza 5, ten się rusza 7, ten się rusza. 2, 8 to, się, to się nie zgodzę, bo to akurat moim zdaniem miało sens, że na przykład zwykły Marine idzie 6, ale Plague Marine idzie 5. Jest Dobra, troszkę, ale powiedzmy, jest. wiesz, powiedzmy... powiedzmy... No, no więc cał... idzie 5 idzie sali, a nie idzie kwadracik i kółeszko. Tak, dokładnie. dokładnie. Więc tutaj, tutaj się troszeczkę z, też z Tobą nie zgodzę, bo to jest prowadzenie większej. Tak, jest to większa komplikacja, bo musisz zapamiętać, nie, nie masz tego, że tak, piechur idzie 6, a zwyk... wolne motorki, czołgi jadą 12, a motorki 18. Tak, jest to skomplikowane o tyle, że musisz zapamiętać więcej, ale nadal są to cyferki. No i jeszcze tak, jeśli mogę coś powiedzieć o samym systemie, to budowanie teamów w ogóle pozbyli się punktów, nie ma ani jednego punktu, nie budujemy na podstawie punktów, tylko budujemy na podstawie fire teamów. czyli na przykład gwardziści mogą mieć, tak, bo oni się nazywają gwardziści, nie te Core of Creek, tylko gwardziści, mogą mieć na przykład dwa fireteam, weteran guard, tak, tak, tak, Ale gwardziści, nie? mogą mieć dwa fire teamy załóżmy, i w tym Fireteamie mogę mieć tam, po załóżmy, po pięciu. Co prawda nie jest to prawdą, ale załóżmy. I możecie sobie zrobić jeden Fireteam taki, a drugi Fireteam taki. A komandosi mogą mieć na przykład tylko jeden fireteam team i w każdym w całym tym fireteamie teamie mogą mieć tylko komandosów. Co oczywiście w zasadach, jak już tam wejdziecie w zasady, to będzie troszeczkę inaczej, bo możecie budować fireteamy, teamy. Na przykład Space Marini mogą mieć fireteam team jeden tylko, na przykład. I tylko pięciu Space Marinów będzie walczyło na wszystkich tych orków itd, tak i tak dalej. No i tak. I, i, jak wy to widzicie, szwagier, ty trochę więcej pewnie śledziłeś, oglądałeś Atomos Smashera no, i tak dalej. to, ma to plusy, plusy i minusy, tak, bo tak jak mówisz, no, to co mnie najbardziej interesuje, czyli Marinesi, rzeczywiście mogą mieć tylko jeden fire Team, ale tych Fire Teamów jest tam kilka do wyboru, bo jest Kika, intercesorowy, 10, gdzie bierzesz 10. pięciu 10. intercesorów, no może nawet. Jest y, Tactical Fire Team, gdzie bierzesz Firstborn, Tactical Marinesów i bierzesz ich sześciu, mhm. a nie pięciu, tak jak Primarisów jest River, Invictor, in, in Inceptor, nie wiem, In coś tam, Infiltrator chyba i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma czegoś takiego, jak pamiętasz, jak gra, grałeś ze mną i brałem na przykład Tactical Gunnera z Heavy Bolterem, Tactical Specialista z Plasma intercesor Intercessor Sargenta jako lidera, River Sargenta jako Combat specjalista i tak dalej, i tak dalej, że można było wziąć Kill team, gdzie nie było dwóch takich samych modeli jakby, nie. I to było fajne, no bo dużo opcji. Natomiast teraz słusznie zauważony plus jest taki, że okej, okay, nie ma tego mieszania, masz monokulturę w swoim Fireteamie, w swoim Killteamie. Ale plus jest z tego taki, że kupujesz jedno pudło i masz Killteam gotowy. A jeżeli chciałeś dawniej wymaksować właśnie, żeby było kompetytywnie no to albo trzeba było szukać po eBayu, Allegro, czy mrocznym raju pojedynczych modeli i sobie kompletować albo opcja na bogato i kupić pudło taktykali, pudło Riverów, pudło intercesorów, co tam jeszcze. Więc no jest to na pewno inaczej niż było, czy gorzej, czy lepiej, nie wypowiadam się. No dla mnie gorzej, bo i tak już mam mnóstwo różnych jednostek Space Marisowych pomalowanych, więc to by była kwestia podejść do gabloty i wyjąć, nie, nie musiałbym niczego kupować, ale no okej, okay, no spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No jest to może bardziej flafowe, że jednak, jednak unit działa jako unit. Pulsowo w grze chodzą pojedynczo, ale jednak do boju idą jako combat patrol. Combat... I jest to y definitywnie uproszczenie, bo też jeszcze ktoś zauważył, chyba o tym nie wspomniałeś, że nie musisz szukać kolesia, który ma daną taką broń, żeby sobie skonwertować albo coś. Nie trzeba szukać tych komplikacji, po prostu kupujesz boksa i nim grasz i jesteś w stanie tym boksem no się, bo To jest, to jest w, przypadku... w sumie to, co zauważyłeś, że opcje uzbrojenia, jakie mogę wziąć, to są opcje, które są dostępne w bazowym boksie. Tak. Czyli jeżeli mogę wziąć y, fireteam taktycznych Marinesów, mhm. no to w rulesach do pełnej 40, taktyczni Marinesi mogą prawie każdą ciężką broń wziąć. Czy mhm. to jest missile launcher, czy last cannon, graf cannon i tak dalej. Natomiast tutaj... Jeżeli biorę tactical gunnera, to on może wziąć tylko heavy bolter albo missile launcher, czyli dwie bronie, które są w pudełku taktycznym. I dodatkowo jedna rzecz, którą zauważyłem składając gwardzistów, że na przykład każdy właściwie model mam opcję, albo składam zwykłego troopera, albo sierżanta w przypadku jednej figurki, albo specjalista jakiegoś. I ja teraz już, co jest trochę dla mnie uniedogodnieniem, um, ja muszę teraz zdecydować, składając figurkę, jaką ja specjalizację mu wybiorę. Wiem z zasad, że nie muszę płacić za to, więc tak naprawdę mogę wziąć wszystko, co mogę wziąć, tak? natomiast muszę pilnować, żeby wziąć sobie odpowiednią ilość danych figurek złożyć. Będę w tym, że to jest na razie problem raczej tylko z tymi dwoma teamami, które masz w Oktariusie, bo one mają tak mnóstwo, mnóstwo różnych opcji. Natomiast nie, te, nie, które nie, są nie, nie w ja kompendium, kompendium. Nie, nie, nie. nie jest nie jest aż tak ale dużo no też czytałem kompendium. Tak, okej. Okay. No tak. Okay. Wydaje mi się, że wszystkie mają, bo na przykład worków mają po kilka różnych broni, więc jest, też musisz decydować pewnie, jaką musisz no chcesz sobie broń wziąć. Okej, okay, okej, okay, ale jak masz pudło, y, bojsów na przykład pudło hmm. kupisz, no to masz ilość tam bojsów, masz ilość tam biców broni i każdego bojsa możesz w dowolny sposób. Tak naprawdę złożyć. Natomiast w oktariusie masz z racji, że to są monopozy, to te opcje masz mocno ograniczone. Że na przykład jednego krigowca możesz złożyć albo jako medyka, albo jako, nie wiem, koms tak. specjalista. Ale je, je... I musisz, musisz to mocno planować, zanim zaczniesz ich sklejać. Tutaj słowo monopauzy użyłeś, muszę się tutaj nie zgodzić, bo to przynajmniej mówię, gwarzisty zacząłem składać. Nie są to snapfity, to jest po pierwsze. Są to modele tak, jak kiedyś były robione. Na przykład gwardzista ma korpus i nóżki, sklejasz razem. Natomiast rączki masz normalnie, tak jak byli Space Marine, kiedyś ścięte i, i doklejasz na pasko. Możesz... I wszystkie rączki pasują do wszystkich? Eee, tego nie wiem jeszcze. Natomiast... Eee... Wszystko jest płaskie, tak? czyli te wszystkie wyglądają na to, jakby pasowały. Nóżki pasują do, odpowiednich, do odpowiedniego korpusu, bo sami są wiesz, klęczące, biegnące w jakimś tam stopniu, natomiast wygląda na to, że maski pasują w, wszystkie do siebie, chyba że jest jakaś skręcona w którąś stronę, no to tam ten wiesz, wężyk akurat w przypadku tych, tych krigan może nie, nie, nie dochodzić do tego ich filtratora na, na klatce piersiowej, więc pewnie są dopasowane, wyglądają wszystkie tak samo zresztą. Nie? Natomiast rączki, wydaje mi się, że możesz po prostu niexelmaczować sobie, natomiast w instrukcji masz napisane, że to są te rączki, będą pasowały do tego zestawu i możesz sobie zrobić. Także jest jakiś plus, nie wiem jak orki, nie wiem jak z będzie, zobaczymy jak będę ich składał. Nie? Natomiast tutaj mówię, masz... Y uciętą rękę w ramieniu, przed, no przed ramieniem nie? i dopiero później masz rękę z płaszczyznami. Nie, nie to, że jakimiś takimi dziwnymi cięciami 3D, jak to jak sami bywa w modelach. Nie? Z własnego doświadczenia nie wiem, bo jeszcze nie mam pudła, ale z tego co słyszałem na YouTubach, to no, może być problem z dopasowaniem niektórych rączek do niektórych. Dlatego właśnie jest ta zabawa z planowaniem. Mm. Najlepiej sobie zrobić rozpiskę, zanim zaczniesz ich kleić no ja z... i wtedy ja I tak jeszcze zanim dobrze. zaczniesz to przejechać instrukcję całą no ja. i w instrukcji sobie zobaczyć, bo jeżeli tego możesz złożyć jako to i to, a któregoś następnego jako to i to, no to żebyś nie, nie, nie walnął się, tak. nie, nie zrobił sobie dwóch na przykład komps specjalistów, tak. a jednego chciałeś jako medykarz. A potrzebujesz tak. na przykład ileś tam truperów w Krigu, nie? No, no, no. No, dokładnie. Także... E, Wincu, jak ty to widzisz? E, jarasz się w ogóle trochę kill teamem, czy, czy, czy, czy. Zasadowo. Yy, wiesz co, same modele są fantastyczne i komandosi i Krieg mi się bardzo podobają. E, Kriega bym sobie kupił może nie tyle, żeby nimi pograć, co zawsze, wiesz co, zawsze sobie chciałem taką mini-dioramkę zrobić. Szwagier, ty kiedyś kupiłeś do swoich tych ultrasów yy, taką podkładkę jakby, na której zacząłeś robić taką yy, taki teren jakby. Z hipsu, no. chciałem, sobie, chciałem sobie, wiesz co, kie, kiedyś tam, kiedyś yy, chciałem sobie zrobić tak, żeby yy, kupić sobie tą. Ten fragment to się Wall of Martyrs chyba nazywało. Mm, ten mm -hmm. fragment taki z, wiesz. Yy, okopów. Okopów mm -hmm. i zrobić po prostu taką mini dioramkę, że mam fragment okopów, które są z przodu, i tam na przykład kilku typów, którzy właśnie celują, że tam, wiesz, wypatrują wroga a jakby wewnątrz, za tą, wiesz, za tą częścią zasieków, e, wiesz, na przykład, wiesz, dowódca coś tam rozmawia z jakimś kom, właśnie, specialist, medyk tam, łata kogoś, taką, wiesz, dioramkę z tego zrobić. Więc może, może kiedyś, kiedyś mi się to ziści i, i wykorzystam może kilka tych modeli, które jakoś tam sobie albo z Allegro kupię, albo gdzieś tam skądś i może kilka tych forżowych. W ogóle ciekawi mnie, jak one się w ogóle mają, te krigowe nowe modele, w stosunku do tych forżowych. Oni yy, na pewno są bardziej przy kości, nie wiem jak ze wzrostem, podejrzewam, że są wyżsi, ale tego nie mm. jestem w stanie zweryfikować, natomiast wizualnie jak popatrzysz, to są po prostu no bardziej lepiej, lepiej, ten, lepiej wyżywieni niż z forge No wiesz, pytanie jest, czy jak ich zmieszasz ze sobą, to oni rzeczywiście będą od siebie odstawać, czy na przykład na zasadzie, że po prostu ten wygląda rzeczywiście jakby był po prostu większym, większym chłopcem. Yy, yy czy to rzeczywiście aż tak będzie odstawać od siebie. No ale to jest, wiesz, to jest już do, to jest totalna przyszłość i totalne takie rzeczy. Natomiast jeśli no, to chodzi o to... długo, jak boksy zaczną do ludzi trafiać, to zaraz na innecie się pojawi fotka porównawcza właśnie żywicznego no, ja tak. okrygowca i tego plastikowego. Nie? Już, wiesz co, już ktoś na podstawie tych fotek tam, wiesz, oczywiście... Można sobie skalować, ja sobie czasem no, no, nie porównuję, no, no, no. to skaluję, żeby podstawka, mi się rozmiar podstawki zgadzał, Wtedy można sobie w miarę dobrze porównać, jeżeli pod podobnym kątem były fotki zrobione. A jeśli chodzi o Kill Team Zigi, to jak to Kill Team, wiesz, mogę po prostu zgarnąć coś z modeli, których mam, czy, czy Night Lordów, czy tam kilku jeszcze devguardów mam i jak będziemy chcieli sobie pograć, to wiesz, skołuję sobie podręcznik i nauczę się zasad i możemy sobie rypnąć partię, więc... To znaczy... jeśli... Kill Team zawsze był dla mnie taką grom Pearl and Pretzels, nie? Mm -hmm totalnie, że mogę się, wiesz, mogę tak naprawdę się w większości zasad nauczyć po prostu w drodze, w autobusie jadąc na przykład do ciebie, czy coś. Mm -hmm. eee, a raczej sobie nie będę dedyko dedykowanych modeli do tego kupował. O. Mm -hmm. No Czy ja na pewno będę kupował wszystkie boksy, które będą wychodzić, żeby sobie właśnie skomplować? Chyba, że wiesz, chyba, że wyjdzie, na przykład wyjdzie banda Nightlordów, albo wyjdzie w ogóle jakaś banda z innej frakcji, eee, która po prostu urwie mi, wiesz, urwie mi łeb i wo. No wiesz, nie, nie mówię nie. Zobaczę po prostu, co tam będą rzucać, nie? Mhm. No dobrze. Ja widzicie, i też taki model wjeżdża troszkę Shadespire'owo, tak. Warcry'owo, tak, bo tak, tak, tak. bandy dedykowane do kilkima. Mhm. Pewnie mhm. jakieś tam szczątkowe Rulsy do 40 do, też dostaną, no bo czemu nie? To, to akurat potrzebować, mi się nie Czyli, po, prostu wiesz, się wierzyć wierzyć na prostu. po prostu jako gwardzista, tak, tak? tak, na przykład. No, jak, jako 10 gwardzistów i nara, nie. No, tak mi się wiesz, nie nie ma, nie ma, na, Natomiast chłopaki, tak się wetnę. Ja za 10 minut się będę zawijał, bo ja na szczę rano mam po prostu pobudkę. Dobra. Ja też chcę tak, już i co? No dobrze, dobrze, dobrze, spoko, nie ma problemu. Chyba nam. Czekajcie, tak już mamy taką krótką przerwę. No mamy jeszcze trzy strony, więc spoko. No dobrze, to do... Do, do, do, dociśnijmy. Tak, tak. To o OK, Kill wszystko, lecimy dalej do następnych artykułów. A tutaj mamy w piękny, fantastycznie, bardzo mi się podobający model czempiona. Zostawię Wam tutaj... Poza spoko, detale, detale spoko, ale z racji tego, że jest Primorisem, to ja pracę za Ale wiesz co, mi się strasznie, strasznie mi się podobają te panele zbroi, które są na klamrach, na takich pasach, rzymieniach. Strasznie mi się to podoba. No To, to ci na to mają. No, na przykład, no. Może dlatego mi się to podoba. <laughs> Więc co? Jak to, no, co ty myślisz o modelu? E, mam stary model, który mi się bardzo, bardzo podoba. E, zacząłem go nawet malować kiedyś. E, barwy takie herezyjne bardziej, ale kiedyś może to kończę. E, jeśli chodzi o ten model, od pasa w górę jest spoko. Jelec miecza mi się nie podoba. E, uważam, że na tym starszym modelu był bardziej taki elegancki minimalistyczny i przez to ten miecz wyglądał rzeczywiście jakby z kawałka obsydianu był robiony czy coś. A tutaj jest taki bardzo sztampowy, wiesz, no sztampowy jest po prostu, mm. nie, nie lec. Hełm. ogólnie od pasa w górę jest ok, bo wygląda jak Space Marine, od pasa w dół wygląda jak Primaris, więc tyle, no. ma okej. Okay. Taki tak może ma bardzo podobno do dawnego, zresztą ja mam, mam tego dawnego tak. w metalu i na Black Templar'a. Tak. No, te, też mam, właśnie też mam tego dawnego. Nie, nie tego zrobiłem pokazali, no. wiesz... No dokładnie to. No, na dole jest porównanie. Jak na stary model metalowy, to jest naprawdę, naprawdę... Tak. Super tak. jest, Super jest. Ja jeden z moich absolutnie ulubionych. Też mi się bardzo podoba. Ym... No dobrze, model fajny, każdemu się podoba, oprócz trochę szwagra. <laughs> Nie wiem. Mi... Black Templarów mam, klasycznych firstbornów, więc nie będę nagle no jest... mam schematu i dokupywał primarisa. Tym nie? bardziej, tak. że champion, nie? Który no, będzie... W sumie ty mogę ich jako kiltim wystawić też. No, możesz, to, że... A, bo tam neofite miałeś, coś tak nie? Ja właśnie tak. tak z wami rozmawiam i patrzę sobie w podręcznik do Octariusa, jako kogo będę mógł wystawić tych wszystkich kataszon. <laughs> No tak, nie. w sumie tak. No tam to jest, to jest to trochę jest modeli. No, jest, mam cztery modele, tutaj w boksie jest chyba piątka czy szóstka, no to będzie akurat dziesięć, każdego trochę jakoś dopasować, żeby do, do roli, reszta jako zwyklaków i na podstawku napisać, co to jest, nie? Jo. Dobra, lecimy dalej. Mamy House of Grain, to jest coś co, coś nowego, bardzo militarystyczna bardzo militarystyczny haus, który wyszedł, dom z nekromundzie. No i wyszły dwa... Mechaniczny szpon zamiast nogi, Tak, bardzo fajny. W ogóle tak. Najlepsza proteza w historii Warhammera. Się, czy on tą kulką może rzucać? <grym> może w gra w te... Boże, w jak bóle. się ta gra nazywa taka? Bóle. O, właśnie. To francuska gra, co się rzuca tymi, tymi kulkami na piasku, nie? No, no, no. no. <grym> się trzeba wybijać. Taki, taki curling tylko, że na piasku i francuski. <grym> Chyba, wiesz, to jest trzymadło kulki do krikieta, nie? Później tam, tam albo Albo go pomalować, żeby to była eight ball Kula zabila. zabila. Ta, to, to, to, to, to mówi prawdę, nie? A jak wam się ona podoba? Znaczy, znaczy na pewno na pewno zarówno on, jak i ta pani pasują do tego rogue tradera, który hmm. wyszedł tam jako do tej, do tej części rogue traderowej. I e e e e tak? myślę, że... Myślę, że jeżeli właśnie robisz sobie albo gwardię, albo kill team, taki, taki właśnie rogue traderowy, nawet jeżeli używasz innych zasad, to to super będzie do siebie pasowało. Y albo jeżeli w y Heresy Horusach chcesz sobie porobić właśnie jakiś taki unikalno wyglądający zastęp gwardii, y to to się super będzie prezentowało, te modele. Ogólnie to mi się podoba. Smutny podawają. motyw jest taki, że pani zasnęła na kuchence indukcyjnej. O no, stary, no, jak jesteś ten, jak na jakimś mroźnym świecie, typu wiesz, Fenris czy coś, przesiadujesz, to. Kto się twarz do przestrachnika włoży. Tak. <śmiech> Jest... no, ale mogę... ale y hełm nie, nie, nie macie wrażenia, że hełm ma taki bardzo no, Wżżdy, sędzia dredowski? No, to enforcer, nie? On Enforcerza tak wygląda no, no, no. Bardzo fajne modeli... I ma fajnego pająka na ramienniku. Tak, tak, tak. Ma tak. Może jakiś jej gang czy coś w chustwie. Ktoś pokazywał, że to jest odwołanie do starego modelu, bo no. już ten model tej pani był, też właśnie miała pająka na ramieniu, to wyglądała inaczej, a to jest jakby nowa wersja. Mm -hmm. Fajne modele, tak czy inaczej podobały mi się, nie kupię nigdy. Też później, super pomalowane. Ale fajnie pomalowane. No. no i chyba ostatnia rzecz, Sunday Preview. Co tu mamy? Mamy Kill Team oczywiście wspomniany jeszcze raz, ale mamy też mamy też Kapitan. Kapitana. w grawisie. się. Którego na w skali Warhammera już się nie da kupić, bo już nawet to pudełko Heroes of the Imperium, czy coś tak? Mm -hmm. też już chyba nie jest dostępne. No, tak jak powiedzieliśmy przy tamtych modelach, no, fajne. Natomiast to malowanie tutaj czeka aż ktoś, co zrobi porządnie, bo to jest takie przyknięte spuchy, wycięte detale i nara, nie? Trochę takie leniwe. Lazy but dam, to ja jestem mistrzem tego, a nie ktoś. <grystwem>, czy, te, czy, czy ta amunicja jest taka, bo tu wygląda na jakimś rzemyczku? Czy to jest faktycznie, się może ruszać? Na gumce jakiejś. Tak, że jak się tą ręką rusza, no, to dobrze, żeby się układa, nie? Znaczy, A w tym sensie to tak, tylko przesuwa się do karabinu. Pewnie tak. Najlepsza. Ale nie bo najlepsza. tak, jak zegn, zegniesz łapę, to to już się na razem. Na, najlepsza parciejąca góła z mechaniku. <grystwem> <grystwem> ma tysiąc <grystwem> lat i musisz szybko wystrzelić wszystkie naboje. No fajnie, że Bandai robi te, te, te modele, bo to fajnie wygląda, jest gdzie poszaleć modelarsko chyba, nie? Także fajnie, fajnie, fajnie. No i to chyba wszystko, co mieliśmy do omówienia na dzisiaj, moi drodzy. Mhm dziękujemy Wam bardzo za uwagę i postaramy się znowu pewnie za półtora miesiąca się z Wami spotkać, żeby mówić resztę... Może szybciej, no bo to już nie będzie sezon urlopowy, to może... No ale wiesz, z drugiej strony zamówimy resztkę tego miesiąca i następny to akurat będzie, tak wiesz, tak akurat będzie... Może GW zaskoczy i akurat wpadnie jakiś gruby temat i po prostu nie będzie wyjścia, tylko omówić... Może być Jedną tak. rzecz, którą możemy w sumie tak jeszcze szybko mówić, jak, jak, jak się zapatrujecie na to, że GW teraz wydało taki roadmap, że wiemy, że w październiku będą orki, później przerwa i później dwa kolejne kodeksy, że będą, wiesz, że wiemy już, co będzie tak naprawdę, więc no, chyba nie będzie tak. Żadnego... Znaczy wydaje mi się, że dla ludzi grających w dziewiątą edycję to jest spoko. Na mnie to nie rusza, bo nie gram, ale. W sumie chciałbym wiedzieć, mniej więcej, chociaż kiedy przyjdzie coś takiego. Mhm. Eksperyment z roadmapą robili już przy tym... E Underworlds, jak się nazywa Underworld Underworlds, Kazm. Tam też było już wcześniej, tylko było jakby zajawkowane logiem frakcji. Gdzie mhm. nie do końca było wiadomo, co to była za frakcja i jaka banda i ludzie się wymyślali. Ale no coś tam powiedzmy pokazywali, tak? Mhm. Na pewno można przygotować portfel, tak, że jak widzisz, że no, w przeciągu następnych trzech miesięcy coś akurat do twojej frakcji wyskakuje i akurat planowałeś sobie jakieś tam zakupy, bo zbliżają się, nie wiem, twoje urodziny, jakieś, yy, jakaś, wiesz, uroczystość, czy po prostu zwyczajnie w świecie ciułałeś sobie kasę, żeby coś sobie kupić nawet tak bez okazji, no to widzisz, że okej, okay, logo or orków, no to dobra, to rzeczywiście może to się przytrzymał. Mhm. Tak, przetrzymam się, bo na przykład, o, dokupiłbym sobie jeszcze 20 boysów, ale może wyjdzie coś nowego, jeszcze lepszego, to zamiast kupować sobie jakieś pierdoły, to tą stówę jakoś dodatkową uciął, bo może jakiś duży, fajny potwór wyjdzie, albo coś takiego, nie? No, na przykład. Więc no, można się, wybiec, no. A nie, wiesz, a nie, nie każdy ma tak, że, wiesz, wychodzi potwór za 350 zł i możesz to zrobić jako taki, wiesz, kompulsywny zakup, nie? Że, o, biorę! Bo akurat mam, nie? Mhm. Niektórzy ludzie muszą tam uciąłać powiedzmy stówkę miesięcznie czy coś, żeby móc sobie na hobby Dokładnie, dokładnie pozwolić na zakupy, nie? Dokładnie. A i plują sobie, i czasami można sobie też pluć w brodę, nie Że się przed chwilą nie. wydałeś tak, kupiłeś coś innego, bo dokupiłeś jeszcze tam pięć, wiesz, pudełko gwardzistów, a teraz wyszedł jakiś super fajny czołg dla nich, nie? I wystarczyło poczekać chwilę, dorzucić cztery dychy i miałbyś ten nowy fajny czołg, Albo wyszło to samo pudełko, tylko że dodatkowo wypraską nowymi głowami i opcjami broni. <głos> bo e, pij, pijesz do tego tytana, który wyszedł. Nie, nie. To pij, powiedz. Piję, piję do pudełka do pudełka gwardzistów, które wyszło i są dodatkowe opcje główek i broni. I sklepy, które, A, tak, ten, ten sklepy, I sklepy, które z, z, tak, z dokadem, i sklepy, które siedzą jeszcze na starych boksach kadia, no muszą się, wiesz, bujać. I tak, pije też do Warmaster um, War Battle Titan, który wyszedł teraz nowa wersja z dwu, trzyma, wyjdzie z trzema nowymi broniami. No i teraz sklepy, które mają stary model, mogą się już pocałować, wiesz, no, no to paragonik inaczej, nie pocałuję Paragoniku, bo nie sprzedadzą tego modelu. Bo wszyscy, No muszą wiedzą, sobie wiesz. Zaraz Muszą wyciągnąć. obniżyć cenę, jeżeli chcą go puścić. No tak, nie? ale nie po to go kupowali za normalną cenę, żeby go teraz obniżać, nie? Wiesz, jak to jest to... Kupować no ale lepiej to... odzyskasz trochę niż nic. No, oczy... Nie, nie no, no oczywiście, że tak, tylko że wiesz, jak kupujesz i planujesz sobie takie zakupy i ile twój sklep ci przyniesie, to wiesz, ile płacisz i wiesz, ile z tego wyciągniesz, nie? A tu nagle sama firma robi ci niespodziankę, nie? Co jest trochę... Co jest trochę śmieszne. No bywa i tak. Ale tak czy inaczej, dziękujemy Wam za posłuchanie, zachęcamy do dyskusji w komentarzach, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie i jeśli możecie to uzasadnijcie, dlaczego w tą albo w drugą stronę. No i będziemy w kontakcie, będziemy odpisywać w miarę możliwości na komentarze, postaramy się na wszystkie, a poza tym do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. Żegnają się z Wami szwagier, Zigi Vincent. <laughs> Vincent i Zygi. <laughs>